jest audycja kadr Ci w oko. Dzisiaj odcinek 68. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. A po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Dzisiejszy odcinek będzie Może, nie, może nie podwójny, ale będzie dłuższy na pewno, bo trzeba, tak. trzeba nadrobić to, co się straciło dwa tygodnie temu za tą przerwę wymuszoną troszeczkę stanem zdrowia moim. Przepraszamy, ale i nie przepraszamy, bo siła wyższa. Dokładnie. Nie ma za co przepraszać. Dokładnie. Zacznijmy od wieści, których jest dużo, jako że za tydzień już jest Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi, odsłona kolejna, to będzie takie dla mnie, o ile się pojawia oczywiście, to będzie takie zatoczenie koła pełne, bo moja pierwsza MFK to z Miliganem, twoja też zresztą, tak, tak, nie? Tak, tak. No i teraz będzie znowu Peter Milligan. Tylko, że tym razem jedziemy autem, więc może nam kibice nie zatrzymają auta w środku lasu. Tak, i tym razem przede wszystkim e, nie będę mieć 120 zł w kieszeni i, i liczył, że coś mi, prawda, starczy. Mhm. Znaczy, że na wszystko mi starczy. Ach, to była pierwsza MFK. Szalone czasy. <głosy> Dziko było i w ogóle. Ach, natomiast co do innych gości którzy pojawią się na MFC to mamy taki news zresztą chyba już wszyscy o tym słyszeli ale i my powtórzymy Grzegorz Rosiński odchodzi z Torgala po wielu, wielu, wielu latach przestanie on być rysownikiem tej serii album Aniel, który powstaje albo już w zasadzie te prace nad nim są na ukończeniu ponieważ jest zapowiedziany na listopad tego roku będzie ostatnim w jego autorstwa jak podaje blog Torgal wers, wers, który jest z reguły bardzo dobrze poinformowany w temacie seria będzie kontynuowana z nowym rysownikiem i będzie to Fred Wigno, który obecnie ilustruje Chris De Valnor. i takie moje pytanko do ciebie, na jakim tomie przestałeś czytać Torgala? Na tym, który miałem w rękach jak miałem 13 lat i szczerze nie wiem, bo ponieważ Torgala czytał mój brat, czytali moi kuzyni a ale nie wiem, może wtedy jak byłem gówniakiem, on mnie niespecjalnie wciągnął. E, jeku, jeku. A, a później jakoś było dużo innych rzeczy do nadrobienia. I w czasach, kiedy na nowo się zainteresowałem komiksem i stałem przy wyborze Torgal Hellboy, to zdecydowanie bardziej mnie Hellboy wciągnął i. wszędzie wrzucisz tego Hellboya. Tak, oczywiście. Natomiast ja, ja no, pamiętam. Tak samo jak to, że w tym odcinku będzie Łukasz Kowalczuków, więc. <gry> oczywiście. Natomiast e, dla mnie Torgal, powiedzmy, umownie w cudzysłowie skończył się na tomie 29, którego tytułu za cholerę nie umiem sobie przypomnieć, ale pamiętam, że 28 z taką fajną okładką w czerwieniską skąpaną to był Tom, gdzie spoiler e, Torgal na końcu niby ginie. I ten kolejny tom, w którym przeniesienie akcji na y, Jolana zostało, y, nastąpiło, już mi się totalnie nie podobał i tam na tym tomie zakończyłem y, swoją y, przygodę z Torgalem. To, co się dzieje obecnie z tą serią, czyli te wszystkie spin-offy. Tom 28 to jest Chris de Valnor. Tak, no to to był ten, czyli nie okładka skąpana w czerwieni, który, który miał taką czerwoną okładkę z Torgalem z łukiem celującym w Barbarzyńca. Barbarzyńca, to to był jeden z tych wcześniejszych. 27. 27, to się nie Ale pomyli. blisko, blisko, ale, pod Ale, ale z faktycznie na wrzucie. Przy okazji ja znalazłem po okładce ten, który miałem w ręce i to był... Yy... Między Ziemią a Światłem czyli trzynasty tom Aha. i na tym skończyłem. Czytacz. Rozumiem ale nie faktycznie Chris de Valnor też jeszcze czytałem i to był ten mój ostatni ostatni tom. Kolejny się już nazywał. Możesz mi tutaj podpowiedzieć. Dużo wymaga. Po ba bardzo, bardzo <śmiech> ładnie. Proszę. A nie ma nic następnego. Nie ma, koniec to jest, serii. Tak, dokładnie. <gł> ucięto, dobrze, czyli, czyli skończyłem czytać na ostatnim tomie. Może strona, może strona, którą... Ofiara jest następna. Tak, to tego to, to jest mój ten, który już był tym ostatnim, totalnie ostatnim. Mhm. Tak, tych wszystkich spin-offów no, nawet nie zaczynałem, zauważyłem tylko jak dużo się ich ukazuje, że właśnie jest spin-off o Chris Devalnor. Wspomnianej przed chwilą jest spin-off o tej, tej najmłodszej córce Torgala. ona się nazywała Luf? Luf, jakoś tak? Wiem, że jest torgal młodzieńcze lata, czy tam coś jeszcze powymyślano, to, to ja już kompletnie nie jak mam pojęcia. to powiedzi... Jerry też miał szczęść co lata. To... Chyba tych spin-offów się nie namnożyło więcej przynajmniej nic o tym nie wiem ale ale faktycznie to że Rosiński odchodzi z tej serii jest takim dość dużym wydarzeniem. Podejrzewam że nakłady Egmontu od tomu po Anielu już będą leciały mocno w dół ponieważ to już nie jest polski komiks gdy Rosiński odejdzie. Zawsze mnie to bawiło tak na swój że, sposób że, że Torgal jest polskim komiksem. Tak, tak że Torgal jest polskim komiksem i dlatego teraz tak w dużym cudzysłowie. No ale cóż. Trochę je... jak filmy Polańskiego. No, w sumie racja. No ale cóż, generalnie po tylu latach myślę, że pan Grzegorz ma już jak najbardziej prawo być zmęczonym rysowaniem te, no, tej historii. Zwłaszcza, postaci. że jest jedyną osobą, która tworzy jakby świat komiksów w Polsce. O, właśnie, no, to, to, to też jest bardzo ważne. To w ogóle się komiks skończy. Nikt już w tym kraju nie stworzy nic. Dlatego, znaczy i tak nikt nic nie tworzył oprócz Grzegorza Rosińskiego a teraz to już będzie tym bardziej dziura i, i, Pusto. i masakra Dla, znikniemy z mapy dlatego też warto będzie tak sądzę poroz, nie kupić tego poro, porozmawiać zdobyć autograf Grzegorza Rosińskiego który będzie gościem tegorocznej MF-ki cóż to za zaskoczenie niebywałe no, który raz będzie na mf -cenu? ile było mf -ek? no to minus jeden bo chyba raz nie był prawda tak mi się wydaje, No, ale będzie gościem, będzie można go podpytać o to, jak właśnie tworzył polski komiks sam jeden na swoich barkach zmęczonych i dlaczego, dlaczego odchodzi z tego Torgala, więc no dobra. Śmieszki śmieszkami, natomiast e, troszkę śmieszków też było, gdy pojawiła się informacja o kolejnym nowym polskim wydawnictwie. E, tak, i przynajmniej dla mnie te śmieszki były bardzo żenujące i jak sam wiesz, ja jestem osobą, która Sporo przeklina na co dzień i w podcaście się bardzo hamuje, żeby tego nie robić. Oj, tak. Natomiast no, żenujące to było dla mnie. W sensie, tak jak się pojawiły później opinie, że. Albo powiedzmy o samym wydawnictwie, bo mm -hmm. już ja przechodzę do okay, jakichś tak, pseudo fandomów. A... Zaraz, zaraz. zaraz do tego wrócimy. Natomiast samo wydawnictwo, które startuje, i pierwszy komiks tego, wydawcy pojawi się, no to będę, właśnie na Międzynarodowym Festiwalu Komiksów i to jest wydawnictwo Kaboom przez K, samo K, bez, bez A, Kaboom. I to jest wydawnictwo, które wystartuje od komiksu, który się nazywa Waleczni. Natomiast bardzo mi się ten tytuł nie podoba i wolę używać oryginału, czyli Walian. Tak. Walian z wydawnictwa. Valiant y, amerykańskiego i tutaj też... To też jest bardzo fajny pomysł Valianta, bo to jest coś do y, jakby wprowadzania w uniwersum. Mm -hmm. Możesz sobie to kupić, zobaczyć jakie są postaci, która by cię bardziej zainteresowała, czy to będzie od który większość osób interesuje, y, bo Golemir też pisze, ale no nieważne, Archer Armstrong, cała reszta, więc to też jest bardzo fajny pomysł do, do wprowadzenia i mam wrażenie, że jakby, czy mam wrażenie? Życzę im oczywiście jak największego sukcesu i myślę, że mają szansę go odnieść, dlatego że Valiant to jest uniwersum, w które da się wejść i jakby samo wydawnictwo nie utrudnia tego wejścia w uniwersum i inna sprawa, że zdecydowanie warto mhm. czy, czytać komiksy z tego wydawnictwa i fajnie, że się pojawią jakieś, bo do tej pory mieliśmy jeden i jeden tom. Mhm. No i nieważne. I chyba też przez to niestety wydawnictwo Kabum, które zdecydowało się na ten krok, hmm. zostało namaszczone? Te, tak, znaczy, troszeczkę, namaszczone, troszeczkę niewłaściwie na samym początku. Tak. Czy chodzi, są... chodzi o to, że gdy, pojawiły się gdy pojawiła się zapowiedź Walianta i wypłynęła też ta grafika, która jak się okazało potem była przygotowywana w marcu tego roku, czyli już dawno jest nieaktualna, ta pokazująca e, teoretyczne kolejne zapowiedzi mhm. gdzie również są inne tytuły z Walianta ale także na przykład Underwater Wilder Jeff, Jeffa Lemira mhm, to zaraz pojawiły się skojarzenia z fantasmagoriami mhm. które też swego czasu um, chciały mocniej wejść w tego warianta, Zaczęli od Quantum and Woody czyli tym, tym jedynym komiksie który się ukazał w Polsce ten jeden tom. No i właśnie zaraz się pojawiły takie skojarzenia. Na tyle mocnym echem się one odbijały, że samo wydawnictwo w jednym ze swoich pierwszych postów na Facebooku w pierwszym zdaniu napisało, że nie jest związane w żaden sposób z fantasmagoriami. Ja, dla mnie też było to odrobinę. To znaczy nie, nie była słaba reakcja ze strony wydawnictwa, dla mnie, żeby ktoś tak nie pomyślał, tylko yy... No, że ktoś narobił przypału, to teraz wszystkich nowych będziemy traktować jako jakiś lamusu? Tylko mi się wydaje, że to właśnie skojarzenia z tamtym słynnym, niesławnym wydawnictwem na F wzięły się, wzięły się stąd, że właśnie jest ten Valiant, który tam chciał być mocno promowany i wyszło jak wyszło. I teraz tutaj widać kolejne wydawnictwo, które stawia na Valianta. Stąd mogły. Tak, ktoś z, e w myślę... non-stopie się zaczęły Aha, ale może oni nie zaczęli od tego, to może dlatego. Mhm. W sensie, że te żuwiem w przyszłym roku, prawda? I jakoś nikt tam się nie, chociaż pewnie ktoś nawiązał do drugiego tomu żółwi i tak dalej, i tak mhm. dalej. Tak czy siak, ja wydawnictwo życzę jak najlepiej. Ja jestem no. jak najbardziej zainteresowany kupnem tego komiksu. Dokładnie, poza tym też uważam, że... Mm, bardzo fajnie, bo zanim trafiłem na Facebooka, przeglądałem Instagram i na oficjalnym profilu Valianta zobaczyłem polską okładkę e, walecznych i było właśnie tam pytanie jak, jak, pan, jak po polsku będzie Eternal Warrior. I na głównej stronie Valianta też jest cała informacja prasowa e, i e, krótka rozmowa z założycielami wydawnictwa, e, skąd to się wzięło i dlaczego. Znaczy właśnie tu są dwa zdania, można powiedzieć. I. No i fajnie, że to wspierają, fajnie, że się interesują nie jak powiedzmy Disney, który. No, dopóki nam płaci się, to mamy to gdzieś, tylko jakby żyją tym uniwersum. Mhm. To jest tak, jak kiedyś rozmawialiśmy prywatnie o tym, jakby, jak zmieniły się rzeczy, które pamiętamy z dzieciństwa i że rzeczy, które często sprawiały przyjemność, no i dalej sprawiają, jak powiedzmy gry, yy, gry komputerowe czy tam gry wideo, yy, że jak to robili zapaleńcy, to było trochę inaczej. Oczywiście nie da się porównać jakości z kiedyś do jakości tego, jak wszystko wygląda teraz, ale też było mniej zachowań, jak na przykład gigantyczne koncerny, no, które są koncernami, więc potrzebują zarobić pieniądze, potrzebują różnych zagrywek na pieniądz. Czy będzie to czy będą to 52 okładki Justice League, czy będą to płatne rozszerzenia, czy płatne stroje do gier. A Valiant mam wrażenie, że jest jeszcze na tyle mały, mimo że w sumie też wchodzi już w seriale, prawda? Hmm. Hmm. Stara się przynajmniej. No. Stara się. Jest jeszcze na tyle mały, że można trochę jeszcze uznać, że robią to ludzie z zajawki tam a nie dla pieniędzy. Nie wiem czy, czy czy czytałeś tak troszeczkę na uboczu tego tematu chyba teraz w tych zapowiedziach najnowszych warianta czyli na listopad. No na listopad tego roku tam się bodajże pojawiły jakieś warianty na, na szkle warianty okładkowe na, takie, na takim giętkim szkle, coś takiego kurczę, to, to, to już tak bardzo lata 90, ale, ale jestem ciekaw jak to, jak to będzie wyglądało, natomiast co do walecznych od KBUM yy, cena okładkowa która została ujawniona 42 zł za tom 124 stronicowy to jest bardzo fajna cena to jest dokładnie taka sama cena jak większość rzeczy z Nonstop stop comics które całkiem ładnie się przyjęło na naszym rynku i tutaj tutaj jest plus, takie pozytywne zaskoczenie, nie wiem co sądzisz o tłumaczu komiksu, ponieważ z tego co mi się udało dowiedzieć to jest debiutancka praca te, tego, tej osoby jeśli chodzi o komiksowy rynek więc tutaj jest taki znak zapytania, ale tak jak wspomnieliśmy obaj jeżeli wodzi się stawimy to no, ty się stawisz na pewno to jest to rzecz na pewno do kupienia tak, sprawdzenia nie, to, i to, to bardzo najbardziej... chętnie, bo Tro, trochę bym jakby przeczył sam sobie, zawsze mówiąc, że, że powinien być Valiant w Polsce, po czym bym go nie kupił. To, to, to trochę słaba opcja by była. Eee, ciekawy jestem też, co jeszcze się ukaże, albo raczej w jakiej kolejności, bo jest mnóstwo fajnych rzeczy, które ma Valiant. I to rzeczy, które da się jakby szybko wydać i zamknąć, jak eee, Death Defying. Czekaj, bo mam na tapecie. Doktor Miry. Tak. Tak, The Death Defying Doctor Mirage, to jest Second su Life. Super rzecz, no No cóż, no to, bo to jeszcze jest jeden raz... tą, prawda? Ale... Jeden, tak, tak, tak, bo wcześniejszy to jest to o poprzednim dr Mirycz. Więc tak jeszcze raz, trzymamy kciuki, sprawdzimy Waleczni w premiera 14 września na MFC. Mhm. Scenariusz Jeff Lemire, Matt Coint, rysunki Paul Rivera, więc całkiem fajna ekipa. Nic tylko sprawdzić. Dokładnie tak. A jeśli chodzi jeszcze o zaległe rzeczy dla nas, mieliśmy mówić o tym ostatnio, ale no nie udało się, bo, bo się nie udało. Jeśli jesteście w Warszawie albo będziecie w Warszawie, to do 20 września macie okazję zobaczyć wystawę w Centrum Popkultury Jadta, wystawę prac Magdykani i Maćka Kura i tutaj jest ta wystawa pod, poświęcona Dwóm projektom tego duetu, Emil Kasza i Delisie, bo tak zostało spolszczone Delicius. No i zapraszamy, bo no Maciek pisze fajne scenariusze. Strasznie um, dużo działa ostatnio, prawda? Tak, no, no tak, be, bez wytchnienia. E, nie e, dużo działa. Hmm. <laughs> I. No i z tego jakieś efekty, prawda? Lilipud regularnie wychodzi. Teraz jeszcze Kajko i Kokos będzie nowy album. Jest ta Emil Kasana, którą bardzo czekam, bo pomysł mi się bardzo podoba. Te delisie wyglądają super. To tam w necie jest jako Dolishoz chyba angielski tytuł do zobaczenia. I tam są, są przepiękne, przepiękne projekty autorstwa Magdykani. Także bardzo je polecamy. Jeśli macie okazję się wybrać, to się wbierzcie, bo, bo później nie będzie i będziecie żałować. Dokładnie tak. Natomiast, jak już wspomnieliśmy, nie raz, nie dwa za e, tydzień w stosunku do tego, co, w stosunku do dnia, w którym nagrywamy. Nawet za niecały, nawet za niecały tydzień startuje MFK. No i z dnia na dzień coraz więcej zapowiedzi się pojawia. Mamy tutaj przed sobą takie dwa podsumowania. Mniej więcej jedno z z Alei Komiksu, jedna jest z Ziniola, i jest dużo rzeczy, jest zaskakująco dużo, bo jeszcze na przykład te dwa tygodnie temu, czy tam trzy tygodnie temu, to tak mówię, kurczę, jakoś tak podejrzanie mało. Coś cicho coś, coś cicho, coś cicho, no i za przeproszenie dupło. No i teraz właśnie takie przyjrzyjmy, przyjrzyjmy się mniej więcej, co i gdzie, co i od kogo wyjdzie i co najmocniej zwróciło naszą uwagę. I chciałbym w kwestii e, niezinowej, zacząć od siódmego blera, oczywiście, mm -hmm. ponieważ siódmy bler, który uzbierał się na e, polskim Kickstarterze, tam widziałem chyba 106%, już było, aż, jeszcze była szansa coś dorzucić. Więc bler, tom siódmy nie istnieje, jest bardzo fajną okładką. Kurczę, ale mi się ta okładka podoba. Mega fajna jest. No? Mam nadzieję, że zawartość będzie równie dobra co okładka. No to bler od Rafała Szłapy, to jest na pewno rzecz, którą będę się interesował. <śmiech> Wydawnictwo Celuloza, znane nam bliżej troszeczkę, zapowiedział, znaczy już się nawet wydrukowało, bo widziałem na Facebooku wydrukowane. Mm -hmm, mm -hmm. Postapo, życie toczy się dalej, to nie jest kraj dla starych bogów z rysunkami Joanny Karpowicz. Więc to też już jest z automatu plus jeden prawda? Tak. do zainteresowania. Co prawda nie znam wcześniejszych postapo. Ale z tego co słyszałem, ten zeszyt to jest taka, taka rzecz, którą można czytać nie, zna i znając tytuł i nie znając, więc myślę, że mm, sobie sprawdzę. Mm, Egmont. Egmont ma dużo rzeczy. No, no na pewno. No Egmont ma dużo rzeczy, tylko pytanie ile z tych rzeczy nas interesuje. Ja podejrzewam, że już druga wymieniona na tej liście, którą mamy przed oczami rzecz no, tak. bardzo Cię interesuje. Co to jest? Dlaczego Batman, A, dlaczego okay. Batman Flash tak bardzo Ci interesuje? Znaczy nie, no oczywiście BBPO, które wychodzi regularnie, bardzo mnie cieszy. Znaczy mój portfel nie jest ucieszony, ale hmm. mnie to nawet cieszy. A zauważyłeś tak a propos, że Helboje z Egmontu to tak, co tam idą troszeczkę w górę cenowo? Mhm. Kurczę, troszkę mnie to martwi, BBPO na razie z tego co mi się, się, wy... trzymie. się trzymie, ale no kurczę, kupujcie, nie róbcie nam tego, to jest fajne. Dokładnie. I Gdyby. może się doczekamy czegoś więcej, nie? No, byłoby z, bardzo fajnie. Z mini -lovers. No a oprócz tego Garfield mnie oczywiście bardzo interesuje. Zwłaszcza, że się nazywa tłusty koci trójpak. No, super, super fajna rzecz. 79,99 jest scena okładkowa. Za 288 stron kurczę pasków z Garfieldem, który jest cudowny. I, I w twardej oprawie. I w twardej oprawie, i pod, tylko. Trochę się boję tego, bo jak wiadomo Garfield on się ukazuje już wow strasz, strasz, strasz, strasznie długo, mhm. ile tego ile tomów tego może wyjść? To może być kosmos po prostu jakieś, wiesz, fistarzki zebrane się schowają albo coś w ten deseń. Mnie na przykład interesuje ten zapowiedź Domana. Mhm, mhm. Te, która, no, komiks ze scenariuszem Janusza Florkiewicza i Andrzeja Nowakowskiego oraz rysunkami tego drugiego w takim fajnym wydaniu zbiorczym 180 stronce na okładkowa 70 zł. Jest to rzecz stworzona w latach 80 XX wieku czyli w czasach w których nas jeszcze nie było albo byliśmy dopiero w drodze i podobnie jak ta poprzednia rzecz wydana przez wydawnictwo Egmont pentarz oczywiście umknęło mi nazwisko z komiksami Andrzeja Tak ale... tak mówiliśmy o tym w podcaście tutaj. tak oczywiście Andrzej pewnie zaraz to wynajdzie ale to po, tamten komiks po przeczytaniu bardzo mi się podobał więc sądzę że tutaj też może być całkiem fajny Zwłaszcza, że przykładowe rysunki z Domana no, robią wrażenie, tak jak jest w opisie. Do dzisiaj duże wrażenie robią rysunki Nowakowskiego i faktycznie bardzo mi się one podobają. Kolejna rzecz, która mi zwróciła, zwróciła moją uwagę, to jest czwarty Tom Gnata. Tym mhm. razem będzie to spin-off z Rose w no, głównej Andrzej jest Waldemar Andrzejewski. Waldemar. No, było blisko, tak. Faktycznie no to dokładnie tą rzecz miałem na myśli. Czwarty tom Gnata czyli który będzie zbierał historię poświęconą Rose to jest rzecz którą Jeff Smith tylko pisał. Tak. Rysował Charles Vess mhm. i to nie będzie tak duży komiks jak ten jak te poprzednie odsłony ponieważ będzie to raptem 144 strony. Mhm. W twardej oprawie cena okładkowa 50 zł, więc aż tak nie będzie bolało. A komiks jest fajny. No właśnie słyszałem że jest to jest to godna. Tak rzecz. bo, bo to, to jest fajne dopełnienie bo to Tall Tales, które później się jeszcze pojawiło, jest raczej takimi historyjkami, a Rose jeszcze jakby bardzo siedzi w tym klimacie gnatowym. Okej, okay, fajnie, to, to tym bardziej się nakręcam. Ehm, a jakiś tam niezwyciężony cię interesuje, czy nie specjalnie, eee. bo to jest jakiegoś takiego mało znanego wydawnictwa? Zobacz, no, no, jakieś kolorowe, dziwne się to wydaje, w sumie nie wiem, twarda okładka, fuja tam wolę w miękkich teraz jakiś superman, jakiś upośledzony na okładce, nie wiem w ogóle. Nie, nie raczej nie sięgnę. Kto, kogo to interesuje? Super bohater jeszcze zna. Ale za to jest mm, Bradle Trójka. Tak, jest Bradle Trójka i <coughs> to czekamy jak najbardziej. Też y, bardzo mi się podoba, choć trosze, troszeczkę dałem się zaskoczyć, że y, rysownik Marek Oleksiński będzie na miejscu na MFC. Chyba w ubiegłych latach go nie było, albo mi to umknęło. Zresztą o programie MFC jeszcze zaraz za parę paręnaście minut będzie. Y, więc Bradl trzeci tom cena okładkowa niezmienna 30 złotych więc bardzo tanio będzie go można dostać jak najbardziej warta wydania tych pieniędzy. Natomiast rzeczy które oprócz niezwyciężonego prawie w ogóle mnie nie interesują to będzie drugi tom z sagi o potworze z wciąż, wciąż rzecz która jakiś tam Alan Mur, tam coś coś kiedyś słyszałem ale pewnie jakiś dziwny człowiek. To, jest, to, to są takie rzeczy segmentu, które mnie interesują, znaczy nie interesują najbardziej. A co, co Ciebie tam jeszcze być coś do życiu? Segmentu? Mhm. Nie, szczerze dla mnie to jest Bradl, BBPO i Garfield. Okej. Okay. No i to i tak dużo jak na siebie można powiedzieć. Dzięki. No, to nie, generalnie. To jest wydaję. dużo jak na mój portfel. To, to swoją drogą. Natomiast z Hanami jest fajna zapowiedź i to jest chłopaki z XX wieku, Hanami, które wydaje bardzo fajne mangi i jak dotąd jeszcze się nie przejechałem na żadnej z nich, więc tutaj chłopaki z XX wieku też wyglądają na coś całkiem fajnego, Radosław bola jak na Facebooku bardzo intensywnie działa w, prom w kwestii promowania, zainter wzbudzenia, zainteresowania tą mangą i ja jak najbardziej jestem zainteresowany. Jeśli chodzi o mangi to akurat tutaj, to już nie jest zapowiedź, bo to komiks już wyszedł, manga już wyszła, ale czwarty tom dziewczynki w krainie przeklętych mam zamiar sobie mm -hmm. sprawić w Łodzi i to jest taka ciekawostka to będzie moja pierwsza manga, ja to wczoraj sprawdzałem, moja pierwsza manga od 15 lat, którą, w, którą przekroczę mityczny próg trzeciego tomu, czyli pierwsze, mm. pierwsza manga od 15 lat, której sięgnę po czwarty tom więc, więc naprawdę super fajna rzecz bardzo mocno się zastanawiałem nad e, Alitą z JPF-u, mhm. ale to chyba niestety będzie musiało wylecieć niestety, niestety z mojej listy zakupów, bo nie ogarnę wszystkiego. Mm. Kultura gniewu, to no już wspominaliśmy e, w poprzednim odcinku, przynajmniej tak mi się wydaje, że wspominaliśmy, ale warto przypomnieć Iwan Kotowicz, tą trzeci. Zdecydowanie, mhm. Jerzy, Jerzy, Jerzy, Jerzy też zdecydowanie. I w ogóle... sy Syn, Woda i ogień. to jest coś co według mnie się bardzo fajnie zapowiada. Ja, ja ogólnie chciałem powiedzieć, że wszystkie zapowiedzi kultury gniewu mi się bardzo podobają na, na MFK, są czysto teoretycznie tylko cztery, ale za to jakie i tak, przynajmniej dokładnie. mamy nadzieję, że będą jakie. Jeśli chodzi o wydawnictwo Kurz, to tutaj um, kontynuacje już znanych serii Mechaniczna Ziemia tą drugi, Najemnik tą drugi, Niezwykła Podróż tą czwarty. Um, dla mnie akurat z tego wydawnictwa nic, aczkolwiek niektórych może um, zainteresować um, teczka personalna o komiksie Kapitan Żbik. To jest coś, co sądziłem, że jak już ktoś ewentualnie mógłby wydać, to raczej on gryzł. A, a, a tu niespodzianka. Um, Wydawnictwa niezależne, to jeszcze zaraz przejdziemy. Non-stop comics. O, i tutaj dla mnie numerem jeden, pomimo, pomimo, tego, że, pomimo tego, że z tych siedmiu zapowiedzi wydawnictwa non-stop comics ja wiem, że są lepsze tytuły, ale i tak najbardziej się jaram, nienawidzę Baśniowa. A najbardziej jaram się tym, jak Marceli Szpak to przetłumaczył, ponieważ jest to jeden z najlepszych tłumaczy komiksów, który, którzy obecnie działają, więc nie, nie wątpię, że poradził sobie z Flafiu i Muffin Flafin i innymi rzeczami. Tak, ale... a o tym też często wspominaliśmy, że nas mm. to, to chyba najbardziej by w tłumaczeniu interesowało. Tak, ale ale to... jestem właśnie przeciekaw, jak to wyszło, ale jednocześnie bardzo pozytywnie się nastawiam. A, mm -hmm. a z takich rzeczy, które wzbudzają chyba największe zainteresowanie z non stop komiks to moim zdaniem jest ten Mord Tinder. Mord Kinder który jest komiksem autorstwa Hektora Germana Osterhelda i z rysunkami Alberto Brecci według zapowiedzi Alberto Breccia to jest ostatni wielki mistrz komiksu nieobecny dotąd na polskim rynku No i wygląda to ładnie. Bardzo przynajmniej mhm. z tych udostępnionych zapowiedzi. Wydawnictwo Nonstop Comics jak zwykle zaskoczyło pozytywnie cenowo, ponieważ tom 200, 224 strony, okładka twarda, a cena okładkowa 60 zł. Więc no wow. Oprócz tego koniec z XXX świata. Czyli komiks... koniec ziksanego świata Tak, czyli ko komiks, który posłużył za inspirację do serialu o bardzo podobnym tytule, który chyba Netflix wyprodukował, tutaj możesz nie poprawić. Na Netflixie na pewno, nie wiem czy Netflix był producentem, ale bardzo możliwe mm, więc to też jest taka rzecz, która y, interesuje generalnie, oprócz Jamesa Bonda to chyba wszystko z no z no z dozorca z, ze scenariuszem Bartosza Sztybora mm -hmm. a rysunkami Iwana Szawrina, to Te, też bardzo ciekawie się zapowiada tak ten komiks walka kobiet 150 lat wolności, równości i siostrzeństwa to jest rzecz której się w ogóle nie spodziewałem po non stop komiks. Tak nie wyglądało mi to wydawnictwo na zainteresowane takimi komiksami, a tu proszę zapowiedź jest, też fajnie wyglądają um, przy, z te strony przykładowe. Więc mhm. no, no, każdy... no i oczywiście jest headloper. No headloper to... to... To też będzie, um, za, nie wiem czy zauważyłeś dwa, dwie rzeczy z imidżu w tym, w tym miesiącu z Non-Stop Comics i obie są takie właśnie mm -hmm. lekko pod jajo zrobione i, i um, fajny zestawik, jeśli o to chodzi. Um, kocia skórka. Tak, z, no i kocią skórkę z mandioki będziecie mogli kupić, ale o kocie i skórce powiemy więcej za chwilę, więc na razie tyle. To, tak jest, on gryz, bardzo fajny zestaw, e, już ma zapowiedziane a tu jeszcze nie wiem, może coś wyjdzie do tego. E, będzie kapit kolejny kapitan Żb i to jest chyba jedna z tych niewielu jedna z dwóch rzeczy, które w sumie mnie by nie interesowały jakoś szczególnie mocno, bo i kapitan Szpic i wielki cyrk, ten taki zeszycik za 20 zł, który został zapowiedziany autorstwa już sprawdzam a Artura Ruducha i Daniela Koziarskiego, wygląda całkiem przyjemnie, taki zeszycik w trochę starym stylu, trochę właśnie tak puszczający oko do mm, fanów Żbika, wlemi, tak mi się wydaje, kolejne kompletne akta Sędziego Dreda, pierwszy zeszyt Wydziału Siódmego, no to wszystko wygląda całkiem fajnie, no tylko skąd brać pieniądze skąd brać pieniądze, jeśli, jeśli um, zakupicie kompletne akta 16 to też w, warto wspomnieć o tym takim zeszyt, um, gratisowym zeszyciku sędzia Dread Rewolucja, który będzie dodawany do, um, do tego um, do tego zakupu to jest 36 stron więc taki, taki f, fajny dodatek um, Planeta Komiksów ma jak dotąd jedną zapowiedź to jest ten komiks erotyczny C Cicca Dum, Dum z rysunkami Jordiego Beneta, jeśli się nie mylę, już sprawdzam, tak? Jeordiego Beneta. No jako, że komiks erotyczny to nie jestem jakoś szczególnie zainteresowany. Nie, nie, nie przekonują mnie te rzeczy. Screen komiks, a tutaj myślę, że ty się coś wypowiesz. A, tak, mam nadzieję, że uda mi się to kupić, ponieważ mam bardzo napięty budżet, a świat Edeny kosztuje 180 zł. Mhm. Ale no nie ukrywam, że Świat Edeny, no w zwykłej wersji jest jeszcze wersja kolekcjonerska za 280. No to już jest kosmos. No ale no też warte tych pieniędzy, to jednak jest, no Scream ma jakby swój poziom wydawania komiksów. To, że komiks ma 400 stron i będzie wydany tak jak będzie wydany, czyli no znając wydawnictwo nie będzie odstawał od ich Inkala który już był wydany ekstremalnie dobrze. No i tak, no to aż, aż strach było wziąć w ręce, bo upadnie ci, no kurczę, to jest droższe niż twoje życie. inkar też się pojawi swoją drogą, wydanie specjalne Lady Killer. O... o właśnie, Lady Killer to jest taka rzecz, która mnie z kolei zainteresowała, mhm. bo to jest komiks amerykański, on chyba w oryginale został wydany przez. Być może Dark Horse, ale mogę się mylić Ale w każdym razie pamiętam Jak jakiś czas temu robiłem Opisy dla, dla Atom Comics No to Lady, opisy dwóch pierwszych tomów Lady Killer też właśnie przy okazji Trafiło mi się do przetłumaczenia I wygląda to naprawdę Fajnie z zapowiedzi Aż sobie sprawdziłem parę stron przykładowych Twórczyni Joel Jones Też, też jest osobą mi znaną Więc jak najbardziej Jestem zainteresowany Właśnie. I tak Dark Horse wydał Dark Horse o fajnie to się nie pomyliłem jeśli chodzi o kolejne wydawnictwa to myślę że warto też wspomnieć o studiu JG co prawda rzeczy mangowe to jesteśmy, jesteśmy biedni, jeśli chodzi o rzeczy mangowe, więc tutaj nie będziemy się dużo wypowiadać, ale y, wydanie zbiorcze Heleny Wiktorii. Tak, super. zdecydowanie warto wspomnieć i zdecydowanie myślę, że warto się zainteresować. Helena Wiktoria jest y, komiksem autorstwa Katarzyny Wittersheim i y, będzie to y, publikacja kosztująca 45 zł, tam y, dość dużej objętości. Y, y, Podtytuł tytuł szlajfki bardzo mi się ten podtytuł podoba to, to już też jest taki... no w końcu dzieje się w Bytom, więc to też jest właśnie od, od razu e, plus jeden i to jest taka rzecz kolejna którą być może się zainteresuje jak obra obrabuje bank mm, lecimy dalej Taurus Media Taurus Media widziałem zapowiedziało Katangę kolejną i mm, zdaje się ten, ten o piratach Barakuda. O. Mm -hmm. Tutaj le, le, lecę z pamięci, bo y, to, te, te zapowiedzi, które mamy podane przed oczami są troszeczkę nieaktualne, ale, ale tak. I y, y, no, oba, oba te tytuły. Pamiętam, poprzednie tomy mi się podobały. Barakuda chyba tobie też całkiem przypadła do gustu. Na tak, tom, bardzo fajna. Ja tam nie zwróciłem uwagi na to, że wszyscy mają tą samą twarz, co cię przeszkadzało. To się zdarza. Natomiast Team of Comics i tutaj e, znowu zaskoczyli, tak jak w zeszłym tak roku spo, i też bardzo, bardzo bardzo, sporo można Tak jak w zeszłym wiecie. roku właśnie pamiętam, że w zeszłym roku dowalili tuż przed, tuż przed festiwalem strasznie dużo zapowiedzi i pamiętam z, jarałem się kilkoma z nich. No, i ty, w tym roku będzie, jest podobnie. Pod, podoba mi się zapowiedź Murderabili, podoba mi się zapowiedź Nacjolow. Bardzo bym chciał polskami Mistrzem Polski w wydaniu drugim, rozszerzonym. E, a, I ten Złoty Wiek też się zapowiada tak, super. Tak, Złoty Wiek też się zapowiada super, ale tutaj już cena jest tak dla mnie przynajmniej troszeczkę zaporowa, mimo wszystko. E, ale no. Ale to też będzie gigantyczne. Tak e, to w sensie ten... Jeśli chodzi o wymiar bo 230 na 320 mm to, to jest tak. sporo komiksu. Tak tak przypuszczam że to, że to będzie ka kawał komiksu Kraken też w sumie wygląda całkiem fajnie. Mm -hmm. Zauważyłeś nie, nie wiem czy zauważyłeś wszystkie osiem zapowiedzi. Oprócz Nacjolow to będzie twarda twarda oprawa więc no nie oszczędzają nam miejsca na półkach. Faktycznie od kiedy troszkę mi się kończy miejsce na półeczkach to zacząłem doceniać te miękkie, miękkie okładki, ale tutaj nie będziemy jakoś szczególnie narzekać jak fajny komiks to i, to i w twardej oprawie się gdzieś jakoś zmieści. Wydawnictwo komiksowe ze, ze znaną już zapowiedzią wejście w garść Anny Krztoń, no a Anna Krztoń notabene dzisiaj, czyli w sobotę gdy nagrywamy, zapowiedziała też, też kolejnego Zina o bardzo fajnym tytule. Myślę, że jeszcze o tym zaraz wspomnimy. Też wspominaliśmy już o 100-100 antologia komiksu na stulecie odzyskania niepodległości. Tutaj do, dość dużo twórcy um, tego tej antologii się będą starali. Um, Przekazać się uczestnikom festiwalu, ponieważ z tego co pamiętam po programie, to praktycznie cały piątek to jest taki mhm. dzień, w którym będzie promowana ta antologia. A i powiem I ci szczerze. Że... Nie zawsze ma się 100 lat Niepodległości. Prawda? Dokładnie. A i powiem ci szczerze, że jak zobaczyłem nazwiska twórców, scenariuszy i rysunków do tego tytułu, no to kurczę, wygląda to całkiem fajnie, bo jest takie pomieszanie klasyki z nowoczesnością powiedzmy, bo mamy obok siebie i na przykład takich twórców jak Tomasz Kołodziejczak, Maciej Parowski e, Witold Tkaczyk ale mamy też na przykład Katarzynę Babis czy Bartosza Sztybora mhm. natomiast e, jeśli chodzi o rysunki to mamy na przykład obok siebie i Bogusława Polcha i na przykład Berenikę Kołomycką Więc tych, e, tak, takie właśnie pomieszanie klasyki i, i nowoczesności tak, tak bym to nazwał, wygląda to całkiem ciekawie no i co, Secret Santas na koniec, o tym też jeszcze zaraz wspomnimy. Dodatkowo, natomiast jeśli chodzi o Ziny, to ja powiem Ci szczerze, że nie ogarniam. Ja już, ja już się zgubiłem, jeśli chodzi o ogarnianie Zinów, ale co będzie? No. Będzie bardzo dużo, ponieważ będą Turbo Legici. przede e, wszystkim. Wydawnictwo Szeptucha. Oczywiście, o ile się twórca nie rozmyśli. E, pojawi się Biceps 9. To też wspaniała wiadomość. Mm -hmm. Od y, Marshall Art Zin będziemy mogli dostać Rocket i Martinez w poszukiwaniu buczt nowej komnaty. To, to było dla mnie całkowicie niespodziewane mm -hmm. i niespodziewanie też obniża budżet. E, Dronie, I no. coś, co na pewno będzie kupione, czyli ostrożne porady kołcza do rady, część druga. Dokładnie tak. Wyłuszczenia i ćwiczenia. Ponieważ mm -hmm. pierwsza część była przecudowna, wspaniała i kochamy ją całym sercem to no nie ma opcji, żebym sobie odpuścił dwójeczkę. Oprócz tego z wydawnictwa Bazgrole będziemy mieli do dostania y, Radka. Y, on tam 25 ziko będzie kosztował, ale będzie w gigantycznym, niespotykanym formacie A4. Y, oprócz tego będziemy mieli trzecią część Pomścicieli i drugi odcinek y, Stargardzkiego Giganta i Chwilowego Wojownika. Plus? Wciąż uwielbiam ten tytuł. Nie zapominajmy o bardzo ważnej rzeczy na tym stoisku, jaką będą naklejki. Tak, naklejki, tak. Oj, zdecydowanie. Natomiast jeśli mm. chodzi o inne rzeczy, to też właśnie wspomniany już wcześniej Zin Anny Krztoń potrzebny tytuł dla komiksu prawdopodobnie będzie dostępny w Łodzi. Um, nie można zapominać o Ziniolu, o dwóch numerach, papieru, tak, no, dwóch numerach, dwóch numerach Zinjola. papierowego Ziniola i też przy okazji Dolores się ukaże ja nie jestem do końca pewien czy to należy traktować jako Zin czy nie jako Zin ale to trzeba wspomnieć z pewnością um, jeśli chodzi o inne takie zapowiedzi to też e, zauważyłem um, niedawno się pojawiło Kto zaparzy El Greya um, autorstwa Macieja Sińskiego z, rysun z rysunkami Tom XYZ i, który zin będzie dostępny na stoisku Aty i innych wydawców 16 stron format A5. Zostały zapowiedziane e, trzy nowe produkcje Rafała Otoczaka Tomczaka, e, i tutaj to, no to jak trzy ziny od razu, no to tutaj się wydaje, że dość dużo pracy zostało włożone. Niestety nie ma jakiegoś konkretnego nie ma jakiejś konkretnej rozpiski co ile będzie kosztować ale dwa pierwsze to będzie drugi i trzeci numer rozmagnesu natomiast trzeci zin to będzie niespodzianka która jeszcze nie została ujawniona no, tych zapowiedzi jest dużo pewnie coś, coś jeszcze mignęło ale jakoś musiało nam umknąć w każdym razie no, plan nasz jest zapewne taki sam jak rok temu czyli jak będzie rozstawione ten to stoisko zinowe to tam będziemy co jakiś czas krążyć i patrzeć co tam się znowu pojawiło. Z zinami na pewno wrócimy w dużej ilości. Przynajmniej taki jest plan No i tych zapowiedzi jest strasznie dużo. A przecież jest jeszcze program mfki i z programem mfki cholera mam problem. Ty zresztą z tego co widziałem też. Nasze, tak też mam problem ponieważ nasze... widziałeś moją super profesjonalną rozpiskę bo sobie zrobiłem Super fancy na kartce, w kratkę, bloczki, co kiedy i tak dalej, i tak dalej. I problem jest taki, że dużo rzeczy mi się nakłada. Tak, ja też mam ten sam problem. Nie Niedziela do... jest najgorsza, w sensie jeśli chodzi o niedzielę, to tam się wszystko nakłada. Tak, no właśnie, te, te, ten sam problem jest u mnie, bo um, ja, te, jak tak sobie zauważyłem, to, to co ci wysłałem, to była taka wersja pre taki pre-order na, na jakąś grę. Mm. Zauważyłem, że właśnie i w piątek standardowo raczej mało rzeczy tam, tam nas interesuje, przynajmniej w moim przypadku tak jest w tym roku. Tam chyba tylko wy, na wystawę Rafała Szłapy, na wernisarz Rafała Szłapy bym się sędzią wybrał. Natomiast, no i na misie. No i na misie. Natomiast sobota, niedziela to jest już po prostu jakiś kosmos, bo nie dość, że strasznie dużo rzeczy się nakłada, to jeszcze strasznie mało rzeczy jest na rzeczy. <śmiech> strasznie mało czasu jest na, na rzeczy nieprelekcyjne, nie, mhm. mm, nie niespotkaniowe. Tro, trochę się zastanawiam, gdzie tam znajdziemy te nasze rytualne dwie godziny siedzenia na Atlas Arenie na, na, na trybunach, ale na pewno coś się znajdzie. A w sobotę pomiędzy 11 a 12.30 moglibyśmy ewentualnie znaleźć. No, ja, tam, ja tam muszę sprawdzić jeszcze co, co ja, tam, co ja no, tam. Mam teraz plan otwarty. No, ja, ja, ja akurat nie mam, ale z tego co pamiętam strasznie dużo rzeczy, rzeczy się nakłada, mm, ale to dobrze, właśnie to jest dobrze, bo ile razy się jeździło na MFK na zasadzie takiej, że gdzieś tam na jakąś jedną prelekcję się poszło, czy tam w sumie dwie, a w tym roku no, przy takich dobrych wiatrach bardzo optymistycznych, to u mnie to chyba z 10 do 12 punktów programowych jest naprawdę fajnie mhm. No, a tylko oczywiście trzeba będzie się bardzo mocno zastanowić na co się wybrać na, niestety, na co się tak. niestety nie wybrać czy może przeskakiwać z punktu A na punkt B jak jeden się okaże nie tak fajny jak myśleliśmy więc no to jest jeszcze rzecz do ustalenia jak najbardziej. Mhm. A jest, jesteśmy ciekawi jak wy, jak waszym zdaniem wygląda program tegorocznej MF-ki. Ja na przykład troszeczkę zrzędzę na to tylko na jedną rzecz, wyjątkowo, tak przedfestiwalowo, później będę zrzędził na więcej rzeczy zapewne. Jedna rzecz, na którą kręcę nosem, to że nie mam za bardzo kiedy podejść po autograf do Mikela Żanina, więc pewnie zatrudnię kogoś tam, żeby to zrobił za mnie. No, a, a tak oprócz tego. Kolej siostry. Kolej siostry. Dokładnie, a tak to oprócz tego no, jako, jakoś w tym programie nie widzę dziur, czy braków, czy niedostatków jest, no, jest i o polskim komiksie jest oczywiście o amerykańskim jest, jest o coś, niemieckim jest o niemiec. i to też jest jedna z rzeczy, na którą na pewno chcielibyśmy pójść tak, nawet, nawet jest prelekcja o komiksie australijskim i na, tak, na nią też to, to chciałbym pójść też, tak. ważna część tej mf -ki. znaczy ogólnie jak sobie zapisywałem to na przykład w niedzielę są w tym samym czasie Trzy spotkania, które by mnie interesowały i jedno jest z Mawilem, mm -hmm. później w sali B jest z wydawnictwem Celuloza, mm -hmm. a w sali C jest z Warchlakami. Jak żyć? Tak, jak, nie ogarniesz. Jak żyć, panie premierze? Na, na szczęście później w niedzielę, kiedy jest e, spotkanie o Totenkopf, to, to nie ma nic innego dla mnie wtedy, więc to, to plus. To jest jedyna rzecz chyba, w, którą tu w ogóle mam, która mi się z czymś nie nakłada. Ale na przykład spotkanie z Peterem Milganem e, czy spotkanie z Brianem Azarello, niedzielne, e, nakłada się równocześnie z, ze spotkaniem z Łukaszem Kowalczukiem, e, z tą taką prelekcją o. E, Droga do Eisnera. Freenemis to, to, to było, o kumplach, kumplach przeciwnikach? Jakoś tak to było w programie nazywane. Dużo osób tam ma być, więc czegoś ciekawego można by się dowiedzieć, ale w tym samym czasie jest też wielokrotnie wspominana przez nas e, prelekcja o architekturze Gotham City. Jak żyć? No i dupa. Jak żyć? Architektura Gotham City, a kto prowadzi? zapomniałem oczywiście nazwiska, ale porównywałem to jest to samo nazwisko. O to bardzo fajnie, to, to, to, to trzeba, trzeba jednak się wybrać w takim razie, no dokładnie. Czy chociażby to, że w sobotę spotkanie z egofilm odnośnie kajka i Kokoszariówki, przeznaczenia i tak dalej nakłada się z prelekcją o szlam Fiction? Też smutno. Natomiast jeśli już mówimy o, o punktach programu, to oczywiście serdecznie zapraszamy w sobotę na godzinę 11.30 na warsztaty w sali G, które będzie prowadził nasz kolega Bartek z Shinigami Customs i będziecie sami mogli skustomować figurkę, więc będzie spoko. To będą chyba bite 3 godziny tam będzie dostępne. Tak, no, do 14, więc, no więc mega długo. Więc, więc szacun. Jeśli kogoś by to interesowało, to zapowiedzi montu są wcześniej, więc ich nie, nie, nie, niekoniecznie pominiecie. Ale dużo ciekawych spotkań. No, z Piterem Milgam ze wszystkimi gośćmi, którzy, którzy są, ta prelekcja o o komiksie e, niemieckim, spotkanie z Anną Kształę, której komiks się ukazuje w wydawnictwie komiksowym, e, spotkanie z Kasią Niemczyk, czy to jest chyba jedno z ostatnich spotkań, które jest w, w sobotę o 18.15 w sali C e, odnośnie Jeża Jerzego. Mhm. Bardzo dużo. No, spotkanie oczywiście na oba, A tu tak akurat nic nie koliduje przy Bradlu. Wow. Bardzo dobrze. Wow. Więc jest na, na, naprawdę bardzo, bardzo ciekawy ten program, bardzo zróżnicowany. Nie można narzekać. Nie. No nie teraz nie. tylko oby wszyscy prelegenci prowadzący go, goście się stawili i, i e, dali. Pokis. Żeby działała klimatyzacja i mikrofony. O, to by było super. No. E, przejdźmy może do e, rzeczy poza newsowych. Dobrze. Czyli y, kacze opowieści. Aha. To sezon pierwszy dobiegł końca w Stanach, w Polsce jeszcze nie. Ale oglądaliśmy, oglądałeś, prawda? Nie, ja po polsku oglądam. Aha, po polsku oglądasz, czyli ty nie jesteś na bieżąco. Nie jestem na bieżąco. Ojej, to, to nie będę spoilerował w takim razie. Mm. Możesz swoimi odczuciami się podzielić. Tak, zdecydowanie chciałbym się podzielić swoimi odczuciami, ponieważ. Mega kapa, że okazało się, że Loka jest zabójcą. No nie sądziłem, że Donald zginie w ostatnim odcinku. W każdym razie chciałbym powiedzieć, że mm, myślę, że na pewno możemy powiedzieć mm, to samo o tych odcinkach, które widzieliśmy obaj, czyli że ta, y, ta inkarnacja kaczych opowieści jest po prostu cholernie fajna. Tak, jest bardzo udana, jest zabawna tak jak powinna być zabawna. W przypadku dubbingu też nie mam specjalnie dużo, do znaczy właściwie nie mam Jakiś zarzutów. W tym pierwszym odcinku miałem czasem problem, żeby zrozumieć Kaczora Donalda. To w każdym języku e... jest ten sam problem. <laughs> e, ale, ciężko, ale słabo, że w ojczystym, prawda? Aha. No i mm, dobrze się bawię. Nie są za krótkie te odcinki, nie są za długie. Historie są bardzo fajne. Bardzo mnie bawił ten odcinek, kiedy byli na tej greckiej wyspie, e, która była mm -hmm. super wspaniałym kurortem, dopóki Sknerus ma kwacz, go nie zepsuł. E, czy jak został to... Jak, on, jak to się nazywało? Himalajską Chamaidą chyba? Wtedy, kiedy śmigarz miał gorączkę? Nie, bo, bo bardzo fajne. I jakby wprowadzanie tych, bardzo serialowe, wprowadzanie dwóch rozbieżnych wątków w trakcie tego, jak na przykład przy tej wspinaczce na, ja nie pamiętam nawet nazwy tej góry, Everest czy coś takiego, to jakby osobno śmigacz i osobno oni wspinający się tam mm -hmm. też taką fajną dynamikę nadawało. Plus postacie są fajnie zaprojektowane. Tak, ba bardzo mi się podoba. To już wspominaliśmy przy okazji pierwszego oceniania tych pierwszych odcinków kaczych opowieści, że <śmiech> mi się bardzo podoba to, że siostrzeńcy są różni. Bardzo mi się podoba to puszczanie oka do mm, komiksowych fanów, nie jakieś tam bardzo dosłowne, ale, ale puszczanie oka się zdarza. Podob to wejdź sobie na. Znaczy ja, ja wiem, <grym> wiem, wiem. grupa fanów Karla Barksa, tak? E, Dona do Narosy. Nie, nie. To jest ja... nieprawdziwe i że jest głupie i, i że. Tak, ja wiem co Nie i... wolno się dobrze bawić. Trzeba robić to tak, jak było. Tak, trzeba być smutnym i, i mieszkać w piwnicy. Co i, nie wiem, na chwilę zmieniając temat, dzisiaj przed nagraniem mignęła mi na Facebooku wiadomość, y, plotka nie potwierdzona w żaden sposób, że y, Siri z Wiedźmina z tego serialu ma być niebiała. O, człowieku, co to się działo. Więc ja Będę już... miał energii do 2020, jak Cyrii nie będzie biała. Wie, więc... Wie, więc ja już nie mam ochoty pojawiać się na żadnych grupach facebookowych. Powiem w, Ci, w że dzisiejszym. I, i, i jeśli chodzi o ten właśnie taki słynny buldupki, to y, jak się y, pojawiła informacja, że Kawil będzie Wiedźminem, to byłem trochę zawiedziony, że ludzie nie będą narzekać, ale co, co ja głupi myślałem? <ślałem> <ślałem> Za ładny, kto to jest? Jakiś... Doluś. On pachwa, nie umie pachwa, grać. Pachwa, pachwa. Ach, cudowne. Kocham, kocham to czytać, ale z drugiej strony jednak serce zawsze boli. Natomiast wracając do Kaczyków, opowieści, teraz już postaram się nie spoilerować. Znaczy, wydaje mi się, że pewne rzeczy o tych odcinkach, których nie widziałeś, to słyszałeś przynajmniej. Na przykład o Rodzinnku. kto się pojawia w ostatnim odcinku? Też. Czy To nie był ostatni odcinek. O, z rodzicami? To, to jeden z ostatnich, niekoniecznie ostatni, niekonkretnie nie, nie, nie ostatni, ale jeden z ostatnich właśnie z rodzicami z Ci tak, także w tej drugiej połowie sezonu zdarzyły, zdarzyło się parę takich odcinków, które ewidentnie były zapychaczami, ale wciąż były śmiesznymi zapychaczami, bo te, ten serial, przynajmniej dla mnie. Na je... tym poziomie, co nauka jazdy w Dragon Ball? No coś w ten deseń, no... Ojej generalnie właśnie muszę powiedzieć że bardzo mi się podoba to iż nawet te zapychacze które nie, nie popychały tej, tej głównej fabuły w żadnym kierunku były naprawdę super mhm. bo ja przy każdym odcinku kartych opowieści się po prostu śmiałem i to tak serdecznie nie że o, tam ktoś pierdnął, a, ja, a ja się z tego śmieję bo lubię dowcić po pierdzeniu. Co zrobić? Zkażcie mnie, pozbijcie <laughs> mnie. No, tylko naprawdę takie fajne żarty, słowne, inteligentne dowcipy nie, nie są to właśnie, nie jest e, powiedzmy poziom Teen Titans Go, które swoją drogą wciąż kocham i uwielbiam, tylko za zupełnie co innego. No to, to in, in, Kacze opowieści nie są absurdalne w swoim humorze. Nie, nie, są takie, no jak przygoda. Nie? Mm. Masz, pośmiejesz się. Jest jakieś napięcie, jest jakaś akcja, jest fajnie, no. Tak i powiem ci szczerze, yy, przyznaję się jak, jak na spowiedzi świętej na przedostatnim odcinku Kaczych Opowieści to się nawet popłakałem, tak delikatnie, więc nie no dobra, no nie oszukujmy się, płakałem jak bubr, bubr <śmiech> Nie, naprawdę zdarzyło się, że na przedostatnim odcinku Kaczych Opowieści ta łezka się tam uroniła, bo naprawdę był taki e, przygnębiający finał tego odcinka, ale za to mm, fi, fi, sam finał, no, kurcze, wynagrodził to wszystko. Tam tam wszystko zagrało I, i Sknerus był świetny, i Donald wreszcie miał swoje 5 minut, i śmigasz miał swoje 5 minut. Tam każda postać miała jakiś, jakąś chwilę, m, po, za którą należy ją zapamiętać. Ehm, sama ostatnia scena tam będąca tym swoistym cliffhangerem do drugiego sezonu jest nawet spoko oczywiście tam nie będę mówił co to takiego ale um, jako że oczywiście wywołało to swoje bóle dubki, to musiałeś być może ci coś tam mignęło kacze opowieści to jest czekaj bo myślę czy teraz nie, nie pomylę ale tak, to jest jedna, jedyna animacja, którą przez ostatnie parę lat udało mi się obejrzeć od początku do końca, w sensie cały w sezon. Sensie tak, tak, cały sezon sobie obejrzałem i, i bardzo mi się podobała, bo było dużo rzeczy, które gdzieś tam przerwałem po drodze i albo wróciłem po jakimś dłuższym czasie, albo w ogóle nie wróciłem, na przykład Young Justice, które w końcu muszę kiedyś skończyć. No ale przy no fajnie, Przy, przy kaczych opowieściach no po prostu się wkręciłem strasznie i je, czekam na ten drugi sezon. Pamiętasz na San Diego Comic-Con jak puszczali takie, takie zajawki tego drugiego sezonu i tam pozapowiadali postacie, które się pojawią. No to ja, ja, ja się strasznie cieszę, bo w pierwszym sezonie nie ma źle napisanej postaci. Wszyscy tam są naprawdę do, dobrze rozpisani te właśnie takie smaczki dla, dla fanów tam ten odcinek z tymi krwiożerczymi kucykami pony tak, tak, tak. to było cudowne więc no, no, no, po prostu cudowna, fajna rzecz jeżeli nie oglądaliście to moim zdaniem zdecydowanie warto to nadrobić po polsku, po angielsku um, to nie powinno robić większej różnicy <grywka> Kaczora Donalda nie da się zrozumieć w żadnym języku tak jak siak obejrzyjcie w dwóch językach, jeśli jest mhm. taka możliwość. Też myślę, że jest to, jest to fajna y, opcja. Mhm. Nie wiem czy słyszałeś, y, to, bo to w sumie jest taki mały spoilerek, ale jednocześnie był ogłaszany, więc może nie do końca, że y, w finałowym odcinku Donald ma troszkę inny głos. Słyszałeś? Nie słyszałeś? widziałem nagłówek. i. A, no to powiem ci, że to, to, to też była bardzo fajna rzecz i, i jak to wprowadzono w tym odcinku to nie dość, że świetnie, świetnie rozwiązano to fabularnie, też jeszcze bardzo fajnie to zagrało, więc no, no, mówię, dla mnie kacze opowieści nie mają wad, ale ja nie jestem e, członkiem grupy e, fanów, fanów Dona Rosy, więc ja się nie znam. Ja też już nie jestem, więc... To... <głosy> Okej, okay, już nie jesteś fanem Donarosy. Rosy. Ty szuja... Dobrze, yy, więc polecamy. Decy tak, jak najbardziej zdecydowanie i przechodzimy do komiksików. Komiksiki. Zaczniemy od znowu Jeff Lemir. Nie, nie ostatni raz przy okazji w dzisiejszym odcinku, zaczniemy od Łasucha. Ja, aha, dobra, no, no, no, tak, tak. Zaczniemy mm -hmm. od Łasucha, ponieważ e, Łasuch wreszcie pojawił się w języku polskim, wciąż nie umiem się przyzwyczaić do tego e, tytułu, bo ten z... który jest poprawny, jakby nie patrzeć. Tak, tak, jest ale... jak najbardziej poprawny, no Waleczni, wariant też, też jest, też jest popra poprawny, ale strasznie dużo takich tytułów, które mi po polsku jakoś nie grają. Nie? Ale Gnat ci siadł. Tak, Gnat strasznie siadł, Bękarty z południa też mi fajnie siadły, jeśli chodzi o tłumaczenie Tytuł. Do łasucha się po prostu muszę przyzwyczaić. Saga też ci siadła. Tak, zdecydowanie. Tłumaczenie tytułu sagi na saga cudowne. Ja bym sam na to. I herbata. By, sam, <grym> na to, sam, sam na to bym nie wpadł. Um, Jeff Lemire to jest um, twórca, który przed łasuchem, przed Sweet Toofem miał um, już parę znanych tytułów, z których tym najbardziej rozpoznawalnym były opowieści z hrabstwa Essex. Mhm. Tylko, że to było też. Mało, to nie była super bohaterczyzna, Tak, prawda? tak. tak ja, ale właśnie to po, po, powie, powiedzmy, że opromieniony tym tytułem, dostał się do Vertigo, mm -hmm. gdzie stworzył Sweet Tufa i tak się zaczęło. Bo od tego czasu, no, ewidentnie Jeff Lebby. później z górki. Tak, Ewidentnie Dajesz. stał się naprawdę wielkim nazwiskiem amerykańskiego rynku. I pytanie, czy Dzięki temu czy ten Łasów który tak go wypromował jest naprawdę tak dobrym komiksem. Przeczytałem go sobie jeszcze raz jak, jak, jak uzgodniliśmy że w tym odcinku będziemy go omawiać ponieważ no, mam, mam go w wersji anglojęzycznej. Mhm. Przeczytałem go jeszcze raz i dalej uważam że jest super komiksem jest bardzo dobry. Czy wyczuwam jakieś ale? Bo Właśnie chodzi mi o to jakby to do czego dążę w, co, co chcę powiedzieć. Że to wydaje mi się, że jest idealnym komiksem do napisania, żeby ci wydawca zaufał. W sensie, wiesz, Ro o, z, z, zrobił takie coś. Jeff Dż Lemir świetnie poprowadzoną serię, która zamknęła się w sześciu tomach zbiorczych. Czyli w Polsce w trzech, tak? Będzie. Na to wygląda. I to jest ktoś, komu bym powiedział, chcesz robić coś? To sobie to rób. Bo, bo zrobiłeś to naprawdę świetnie. No. Jeffowi Wilemirowi życzę tak jak każdemu artyście, żeby jego największe dzieło było dopiero przed nim mm. ale on utrzymuje ten swój poziom. Nie, nie umiałbym się na przykład teraz powiedzieć, jaki jest mój w ogóle ulubiony komiks z Lemira, mm. gdzie napisał scenariusz. Bo raczej to jest tak, że patrzysz na półkę jest Jeff Lemir i myślisz, w najgorszym wypadku będzie tylko OK. Tak jak było z Plutoną dla mnie. Była. Mm. O, no. Pisałeś lepsze rzeczy, do? ale, ale nie, nie żebym się jakoś dramatycznie e, zawył, tak jak na przykład jest z Robin Morrisonem, prawda? który jeden komiks dobry napisał, e, właściwie jedną dobrą serię, w 2000 AD, Nikolaja Dante. E, I to jest smutne. I, i no, tro, tro, trochę tak, natomiast przy Lemirze, czy to były... Hmm, rzeczy pokroju, właśnie Sweet Tufa, który mi się bardzo podobał, czy to były opowieści z Hrabstwa Essex, które były super, czy wszystkie inne późniejsze rzeczy, które pisał, chociażby też to, co dla Valianta robi, to po prostu no jest, jest na bardzo bardzo dobrym poziomie i tak. sprawia przyjemność czytanie tego. Tak, ja, ja tutaj zdecydowanie się zgadzam, ale muszę tylko tak z kronikarskiego obowiązku podać dwa tytuły, przy których Lemir się udzielał, a których po prostu szczerze nienawidzę. Jed ale pisał je, czy był współscenarzystą? Znaczy, znaczy przy New 52 Futures End był współscenarzystą, mianowicie było tam kilka wątków i on odpowiadał za jeden z nich. Ponieważ wiesz, to, to był taki tygodnik DC, który po prostu ssał na potęgę, a, a to było bardzo dziwne, bo tam i Brian Azarello, i Dan Jorgens się udzielali, więc, więc można było się spodziewać. Znaczy wiesz, o ile przy rzeczach współtworzonych i takich rzeczach jak DC, bo to pewnie było do eventu jakiegoś, nie? Tak, znaczy, tak. Nie wiadomo, na ile został narzucony główny temat i punkt docelowy, do którego trzeba dojść, prawda? Mhm. Jakby Wydaje mi się, że to trzeba zawsze brać pod uwagę historii w takich uniwersach, bo na przykład wątpię, żeby ktoś Miliganowi patrzył jakoś bardzo na ręce, jak pisze Britanie w Waliancie, która jest jego światem, który sobie stworzył i może mieć wszystkich gdzieś. Mhm. Inaczej też jest prawda w Dissenderze, o którym będziesz jeszcze dzisiaj mówił, gdzie no, jest wydawany w imidżu i to jest świat stworzony przez Lemira i on sobie tam będzie robił co, co chciał, prawda? Mhm. Super wspaniała seria z częścią schrzanionych okładek, czyli Superboy. Nie był zamieszany w żaden event w DC i też był wspaniały. No ale to była krótko trwająca seria. Też, tak, o, trwa... skończyli uniwersum na mhm. końcu. Więc... Trzeba, trzeba też <laughs> powiedzieć. Natomiast drugą taką rzeczą, którą pisał Lemir i była strasznie miałka jak dla mnie, to było Extraordinary X-Men z Marvela. Ale tutaj się przyznam, że, to czytałem, że dotrwa... przetrwałem tylko pierwszy tom i powiedziałem, że dziękuję. Więc... Ale zainteresowałeś się przez nazwisko? Tak, tak. Tylko, no, no, i, w, tylko no, i wyłącznie. Właśnie. Natomiast już wracając do Wasucha, no historia jest osadzona w takiej postapokaliptycznej przyszłości. Przypadłość szalała po świecie i zabiła większość ludzi. Natomiast dzieci, które się rodzą, to są hybrydy i ludzko-zwierzęce. Jedną z nich jest główny bohater tego komiksu, który się nazywa Gus. Jest to chłop... nie, no, gaz to. Gaz? Przecież gusto to jest, wiesz. Bus, bus, gaz. Gaz. Dobrze, niech, niech będzie gaz. I jest to chłopiec, który jest taki niewinny strasznie, bo on, on był wychowywany na uboczu przez ojca i nie, nie zaznał trudów mm. tak bardzo te, tego. Jak na warunki, a po był wychowywany pod kloszem. Dokładnie, było całkiem nieźle po prostu. No ale jego ojciec niestety umiera i. Chłopiec po jakimś czasie poznaje Jepperda, który staje się takim jego nowym opiekunem i razem ruszają w drogę. No tutaj może nie będziemy jakoś szczególnie więcej spoilerować, powiedzmy tylko, że szukają tej tajemniczej ostoi, która jest mhm. tym bezpiecznym miejscem dla, dla hybryd. Czy ją... To też bardzo popularny motyw, prawda, tak, w tak. opowieściach Postapo. Więc, więc tak. no, tutaj właśnie to, to jest coś, co po latach do, do mnie dotarło, że suitów jakby nie był do końca tak odkrywczy, jak myślałem, że jest w mhm. momencie, kiedy go czytałem. Tak, tutaj właśnie to, to jest ta rzecz, którą chciałem powiedzieć, ale już, o, już, już nie muszę, że właśnie jest tutaj strasznie dużo takich znanych te motyw, no, takich klisz, motywów, postawo, prawda? Tak? ale fajnie ubranych, bo mhm. oczywiście tak jak wspomniałeś, że ten świat nie jest jakiś szczególnie odkrywczy. Duet głównych bohaterów, gdzie mamy młodego, niewinnego chłopca i twardego, prawda, doświadczonego przez życie, zgorzkniałego, starszego faceta. Też no, no jest, jest bardzo popularny, tak. chociażby ostatni God of War jest oparte na tym. Dokładnie. I to, to jest taki, te, taki zbiór klisz, co może brzmieć no, nieszczególnie dobrze, ale jednak Lemir wszystko to ułożył tak, że przynajmniej dla mnie no, serię tą czytało się bardzo fajnie. Ja, tak samo jak ty, ty, Sweet Toofa, czytałem najpierw w oryginale. teraz sobie odświeżałem. No ale po latach od, od pierwszej lektury tego komiktu dalej uważam, że jest fajny. Nie jest to jak dla mnie szczytowe osiągnięcie Vertigo, nie jest to nawet szczytowe osiągnięcie Lemira jak dla mnie, mhm. ale to jest osiągnięcie, które dawało cień szansy, że Vertigo nie będzie do dupy. Tak, tak. to jest zdecydowanie ale... jedna, z tych, jedna no. z tych ostatnich serii, która mhm. w Vertigo tym starym, niezrelaunchowanym, się udawała. Bo to podobne czasy co Anon Soldier były. Tak, tak, dokładnie. Wtedy też się ukazywało, wtedy te, też się ukazywało Unwritten, e, Majka Carey'a. Bardzo tak. bym chciał, żeby ktoś to wydał po polsku. Bo Nawet by... Greek Street Peter Americana było. Tak, tak. To, było to, to niestety szybko się skończyła Bardzo. ta seria, ale no to był jeszcze ten moment, w którym wy, widać było, że Vertigo komuś zależy. Mhm. To chyba była końcówka e, urzędowania Karen Berger, więc może mm -hmm. po prostu chciała zostawić po sobie coś fajnego, a wyszło jak wyszło. Później dostaliśmy jakieś abominacje dziwne, kas kasowane po sześciu numerach. No ale ten Sweet był jeszcze naprawdę fajny. Tytułem, tak jak wspomniałem, dla mnie nie jest to szczytowe osiągnięcie Vertigo, bo mm, teraz poglądam na, na półeczkę z komiksami Stona Boi, czy, czy Ex Machina, czy ten Transmetropolitan, czy, czy, czy Sandman, no, czy Sandman mógł, mógł Swamping, wymieniać. to jest wszystko jak dla mnie zdecydowanie półka wyżej, ale to wciąż jest dobry komiks, wciąż się dobrze bawię czytając go, oglądając go, tutaj yy, Jeff Lemire zarówno pisze jak i rysuje, więc... Yy, jest najbardziej lemirowski, jak może być. Tak, z pewnością nie jest to, jeśli chodzi o warstwę graficzną komiks dla wszystkich, bo Lemir, przyznasz, on ma taką bardzo specyficzną kreskę, która mhm. dla ludzi, powiedzmy, wychowanych na superbohaterach, to, to jest zdecydowanie ciężka do przetrawienia. Ale bardzo mi się podoba, jak on e, wiecznie ją forsuje w swoich komiksach nawet jak tylko pisze to mhm. znajdzie jakiś sposób żeby upchnąć to nawet w Animal o Animalmen też był super Jeff Lemire mhm. nawet w Animalmenie który pisał to no, okładka była Jeff Alemira. tak tak e, w e, Black Hammerze też się coś jego pojawia o, no, pe w pewnie, pewnie warianty okładkowe są, są jego... E... Nawet jeden numer Johna Hexa, który pisał, mm -hmm. e, nie, nie, nie pisał go, bo oczywiście pisali go ci, co zawsze go pisali, mm -hmm. e, ale była okładka Lemira, mam bardzo ładnie. Okay. No w Dissenderze, o którym też jeszcze coś będzie dzisiaj, to w tych późniejszych zeszytach? Warianty układkowe, to były warianty Lemira. gdzie się tutaj mam bo one się układały w taki jeden fajny obrazek. A to, to zawsze było kuszące. Tak, to, to zawsze to zawsze kusi, więc nie, nie ukrywam, że, że się skusiłem. Więc faktycznym faktem jest, że on, on zawsze coś gdzieś tam wrzuci. Ale no, ja akurat pamiętam, że gdy za pierwszym razem miałem do czynienia ze Sweet Toothem to miałem olbrzymi problem z tymi rysunkami. Mhm. Tylko, że wtedy to właśnie byłem na etapie, że super hero, a zobaczmy co tam jeszcze mają teraz teraz lubię jego rysunki. Bardzo mi się podoba to jak Lemir w swoich grafikach przedstawia uczucia mhm. po, postaci. Nawet jeżeli mm, nie zawsze w, widzimy co, co się dokładnie dzieje na, na po niektórych kadrach to jednak jako całość gra to dla mnie fajnie jest. Tutaj akurat przypadkiem mi się otworzyło fajna scena z tą grą cieni nie wiem, Pamiętasz? Mhm, bo to? O, to, to jest bardzo fajnie narysowane i przedstawione. No, no, ja zdecydowanie polecam. Sweet Tufa. To jest taki komiks, do którego bardzo przyjemnie mi się wróciło, bardzo fajnie mi się go czytało i zdecydowanie nie żałuję wydania tych nie wiem ile to tam było, 70 zł, coś tak mniej więcej. Cena okładkowa to jest 89,99 więc tam można spokojnie dorwać za myślę coś około 7 dyszek, może i taniej. Jest to fajna rzecz, zdecydowanie e, jestem w stanie to polecić. Zresztą no, Jeff Lemire teraz ma chyba taki swój, ma swoje 5 minut na naszym rynku, nie wydaje ci się? Mm -hmm. to, to, I Łasuch, i, i Black Hammer, i Descender, i zaraz Waleczni będą, i może jeszcze coś, a Royal City od Non Stop Comics, więc mm -hmm. no, być może że ten Underwater Wilder wreszcie się pojawia. To też bardzo fajny komiks był. No zobaczymy co tam dalej. No zdecydowanie jest to fajna rzecz. To prawda. I jeszcze jedna rzecz, za którą bardzo cenię Jeffa Lemira jako rysownika, mhm. to jest to, że ma, ma swój styl. W sensie to nie jest tak, że się musisz zastanowić, kto to rysował. Jakby od, od razu zobaczysz wie. twarz, którą rysuje Lemir, to wiesz, że to on to narysował. Tak, to I z... nie ma innej możliwości to niż, niż to. Zdecydowanie fakt. Natomiast tutaj widzę komiksik bardzo dużego formatu, którym się jarałeś straszliwie długo. Bardzo długo na niego czekałem. I wreszcie go masz. I wreszcie go mam. I jest to Hip Hop Genealogia, tom pierwszy wydawnictwa Team of Comics, napisana i narysowana przez Eda Piskora. Bardzo fajne są zachęcacze z tyłu, w stylu najlepszy komiks na świecie, co powiedział Bismarcki świetna i doskonała odpowiedziana historia i fakt faktem tak jest. Jeśli ktoś interesuje się hip-hopem, ponieważ jest to taki mm, komiksowa wersja tego jak się wszystko zaczęło i z podziałem w Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej, bo to dotyczy lat, od lat 70 do 81. W pozostałych tomach na razie są cztery tomy anglojęzyczne, oczywiście. Ta historia się rozwija na kolejne lata, ale mamy tutaj to pięknie przedstawione. I jakby fakt, że szata graficzna jest utrzymana w takich wybranych kolorach, jak komiksy z fantastyczną czwórką w czasach, kiedy kogoś to interesowało, jakby podtrzymuje ten klimat. Jakby zbliża się do tego, że to było kiedyś bardziej niż te stroje i cała reszta, to dla mnie, no właśnie czułem się trochę czytając taki znaleziony gdzieś stary komiks opowiadający e, wtedy o czasach bieżących. E, no i świetnie są e, rozpisane te postaci. E, no tutaj Ed Piskor miał za zadanie przełożyć istniejące postacie tak, żeby, żeby to było mm, zjadliwe dla zwykłych ludzi. Ale czy samo pojawienie się, to znaczy często pojawianie się Grand Master Flasha i mm, charakterystyczny ruch, kiedy przy dekach Grand Master Flash odwracał się e, plecami e, i miksował za sobą, e, też tutaj e, jakby te ruchy za pomocą tych wszystkich wirów i tak dalej, e, przepięknie pokazane. E, bardzo się obawiam tłumaczenia, ponieważ no. E, Wiesz, jak może się czasem skończyć tłumaczenie e, rzeczy, które m, są związane z ebonix tak zwanym, czyli językiem, slangiem czarnych e, i może ci znowu wyjść coś w stylu nie widzę gówna. Tak, tak. Właśnie chciałem zapytać, czy pijesz do tego przykładu? Te, I w skalpie jeszcze raz, i, raz było w skalpie coś, co mi się e, nie podobało. Chyba było jak wszedł do kasyny, powiedział, że jest ciasno angielskie. Tight niekoniecznie oznaczające ciasno w, w slangu. Natomiast tłumaczenie Marceli Szpak, Piotr Czarnota skończyły się moje wątpliwości i było to pięknie pokazane tutaj. Zastanawiałem się też, jak seplenienie tutaj Rasela będzie przedstawione, jest przyzabawnie zrobione. Jest fajnym takim przekrojem, właśnie, jeśli. No jeśli siedzicie w temacie, to jakby fajnie jest zobaczyć kogoś, o, o, o kim, czy kogo muzy słuchaliście, i tak dalej. Zobaczyć w komiksie, może jakieś zaplecze historyczne, którego nie znaliście o tej postaci, też może do tego dojść. I to jest spoko i no pokazuje, jakby, jak ogromna jest ta kultura, kiedy się zaczęła jakim miała i dalej ma wpływ na świat i czyta się to, no ciężko się od tego oderwać. Siadasz i czytasz i mija parę godzin i dopóki nie skończysz to, to Cię trzyma. Jeszcze z materiałów dodatkowych mamy plakaty, gdzie różni artyści do różnych grup tworzyli ilustracje. I co mnie bardzo cieszy, jest dyskografia, bibliografia i Funky Index. Pokazujący, co było wykorzystane w, przez cały album. No i króciutki komiks o więzi pomiędzy hip-hopem a komiksem. Całość kosztuje 69 zł, taka jest cena okładkowa i zdecydowanie będę czekał na następne części. I myślę, że też... Osoby niezwiązane z hip-hopem powinny się tym zainteresować, bo no pokazuje skąd się, skąd się to wywodzi, ponieważ no sam nie jesteś jakimś fanem hip-hopu. A... Nie, nie, to jest bardzo niedopowiedziane, w ogóle nie jestem fanem hip-hopu. Tak, ale Cię do ruskiego hip-hopu zmuszałem jak jeździliśmy, wracaliśmy w, ale z w, w, ruskim, w rosyjskim języku wszystko brzmi ciekawiej, więc jakoś tak... <grywa> soj, Kuba. Soj, jak był taki film, który po polsku, nie mam pojęcia, jaki miał tytuł, ale roboczo się o nim mówił, Ruscy Avengers, czyli o tak. Tak, to z tym gościem niedźwiedzią. Tak, tak o tej rosyjskiej grupie ludzi mm -hmm. obdarzonych, prawda, supermocami. Przecież ten film był fatalny, ale tak dobrze się go słuchało, <grywa> że obejrzałem. No to, to, to jest urok tamtego... Tak, ba ta bardzo mi się podoba język rosyjski, brzmienie i w ogóle. Ach. Mm -hmm. No, tak czy siak, Każdemu polecam, nieważne czy lubicie hip-hop, czy nie lubicie hip-hopu, bo i tak jest to kawał historii, której nie da się zaprzeczyć, że istniała i dla przemysłu rozrywkowego była bardzo ważna. Komiks jest świetnie napisany, Ed Piskor sobie bardzo ładnie poradził z przełożeniem różnych problemów czy charakterystycznych wydarzeń bądź charakterystycznych postaci na swój styl rysowania, bo oczywiście nie jest to w żaden sposób fotorealistyczne co akurat też, też mnie bardzo cieszy. Niektóre postacie czasem są nawet karykaturalne i świetnie operuje kolorem te momenty, kiedy jest w klubach, czy kiedy coś jest ważniejszego i dymki mają zupełnie inny kolor, żeby się wyróżnić, albo właściwie żeby się zlać i żeby tworzyć tło z czego coś, coś się wybija i niesamowity dla mnie efekt tego, jak Postanowił narysować e, bas. Wtedy cały kadr drży. O, fajnie, o, o, fajnie. Od, wygląda, no. od tego, tego, co się dzieje. Więc e, widać, że Piskor to czuje i nie mogę się doczekać kolejnych numerów Team of Comics. Serdecznie polecam. No to ja tak może dorzucę tylko, że Piskor jest też twórcą e, X-Men Grand Design. Te, też ma wspaniały no właśnie wygląda ciekawie, ale jakoś nigdy się nie, nie, nie skusiłem, żeby sięgnąć żeby sprawdzić, ale z tego co słyszałem to też jest rzecz w takim podobnym formacie takim dużym, nie, nie, nienormalno-zeszytowym więc no, zobaczymy, zobaczymy natomiast ja teraz chciałbym powiedzieć w paru zdaniach coś o komiksie, który nie jest nowy, bo on już wyszedł parę miesięcy temu, ale ja dopiero całkiem niedawno dałem radę sobie nadrobić tą drugą część Serii. Chodzi mi mianowicie o Umarły Las i Nieumarły Las duetu Adam Wajrak-Tomasz Samojlik. Komiksem się zainteresowałem głównie z powodu tegoż drugiego twórcy, który jest oczywiście twórcą Żubra Pompika, rejówki przeznaczenia i całej masy innych projektów. No, ja jestem cały czas pod ogromnym wrażeniem tego, jak Tomasz Samojlik. Organizuje sobie dzień, bo wydaje mi się, że on po prostu pracuje 25 godzin na dobę, nie śpi, nie i tylko trzaska kolejne rzeczy, ale robi to w taki sposób, że, że no, bardzo mi się to podoba. Umarły las, nieumarły las, wydawnictwo Agora. Cena okładkowa i pierwszego i drugiego tomu wynosi 39,99. Jest zapowiedziana kolejna część, która ponoć ma jeszcze mieć premierę w tym roku ze wpadliny, ale na razie nie widziałem jakichś szczególnych informacji, natomiast o czym jest Umarły Las i Nieumarły Las e, historia skupia się na mieszkańcach Puszczy e, Puszczy który, Białowieskiej oczywiście e, i głównym bohaterem jest Dzięcioł Trójpalczasty Triko który zostaje nowym e, nowym szeryfem te, tego, tegoż umarł, umarłego lasu. Cała historia polega na... To jest, to jest komiks skierowany do dzieci. Tutaj nie ma, nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Historia jest dość prosta, ale jest całkiem fajnie poprowadzona. Zaraz wy, wyjaśnię dlaczego. Ponieważ mamy historię o, o tym, że Triko, który trafia do, nie, do umarłego lasu i musi sobie od razu poradzić z atakiem e, wrogich ptaków na, na siedlisko jego dzieńcielich kolegów i koleżanek nie do końca sobie z tym radzi, ponieważ jest młody, niedoświadczony a, a jego gatunek też nie jest jakoś szczególnie odważny i tutaj jest bardzo ważna informacja, ponieważ każdy bohater jest przedstawicielem nieco innego gatunku, który zamieszkuje puszczę i mm, twórcy przedstawili te postacie mniej więcej w zgodzie z tym, co te gatunki prezentują podczas prawdziwego dzi dzikiego życia natomiast sama historia, sam komiks podoba mi się pod tym względem, że właśnie ewidentnie pokazuje wartość i ważność puszczy dla ekosystemu i tutaj łowcy sensacji pewnie się już doszukali tego, że komiks wyszedł mniej więcej w tym samym czasie, kiedy była słynna wycinka Puszczy Białowieskiej No ale jakby nazwisko Adama Wajraka? którego sobie bardzo cenię, mhm. już dużo wskazuje i jego wspaniałe książki Kuna za kaloryferem na przykład, którą się świetnie czyta, czy jego program telewizyjny, którego mam nadzieję, że nie przekręcę nazwy, bo to chyba było tropem Wajraka, też bardzo dużo uczył. I ja sobie w tej serii bardzo cenię właśnie tą wartość edukacyjną, mhm. która jest w normalny, nienachalny sposób pokazana. Tak Oczywiście jak ktoś będzie chciał, żeby to było na nachalne, to i tak to uzna, to, to dokładnie jest to znajdzie właśnie. To, to jest ta rzecz, która mi się podoba w tym, w tym cyklu, bo i, i Wajrak, i sam Mojlik, jak tutaj jest napisane na, na tyle okładki, to są sąsiedzi z, z Puszczy Białowieskiej, więc gdzieś tam w okolicach prawda, tego lasu muszą mieszkać niekoniecznie w lesie. <śmiech> no, ale widać, że m, obaj są zdecydowanie zakręceni na punkcie tej puszczy i chcą pokazać, że to nie jest tak naprawdę zwykły las, tylko że to jest zupełnie co innego. Dlatego też komiks ma, jest, jest w takiej formie, że przykładowo co chyba 8 stron mniej więcej są takie wstawki, które się nazywają Wajrak opowiada i to są takie już po prostu ciekawostki jakby wyjęte z podręcznika do biologii powiedzmy coś coś w ten deseń, gdzie na przykład mamy dlaczego gradacja kornika to jest normalna sprawa, trochę dalej sięgnijmy Przysamica samica włochatki, naprawdę pupa, pupa w sensie robi pupu dźwiękowo-paszczowo. W pierwszym tomie jest, jest dokładnie to samo, że co jakiś czas są takie właśnie biologiczne ciekawostki, które też mają swoje odniesienie w komiksie, bo i, te, i ta gradacja korników jest tu bardzo ważna w fabule drugiego tomu. Lipy i klony, o których jest napisane. W, nieco dalej też mają dość ważną rolę na przykład prze, dlaczego w, gdy pojawia się wyjaśnienie dlaczego w puszczy przewrócone drzewo jest, przewrócone umierające drzewo to jest coś bardzo dobrego a, a nie coś do usunięcia to e, faktycznie później albo już wcześniej w komiksie to ma jakieś przełożenie na historię więc to nie jest tak, że komiks sobie a ciekawostki sobie tylko to wszystko się fajnie splata i bardzo dużo się człowiek może z tego dowiedzieć ja na przykład wyciągnąłem bardzo wiele informacji o których nie miałem zielonego pojęcia By, byłem dawno temu w Puszczy Białowieskiej i powiem tak, że po lekturze umarłego i nieumarłego lasu mam ochotę znowu się tam wybrać tak po prostu przejść się, zobaczyć na, na żywo to co tutaj jest pokazane na zdjęciach, w tekście i w komiksie ponieważ naprawdę bardzo fajnie to, to wyszło. Nie jest to co prawda dla mnie poziom sagi o ryjówce ale jest to kolejny komiks który no, dla mnie nie jest nachalny jakoś ideologicznie czy coś w tym desej. Oczywiście nie aczkolwiek jest. Aczkolwiek jest tutaj wprost powiedziane że wycinka jest zła. No i dobrze no, bo jest. No, no ale no właśnie no, je, je, jest zła, no, jest, jest zła nad czy, na czym tu polemizować. Bardzo fajna historia, ten zewzgnilizny wydaje mi się po tytule, że on się mocniej skupi właśnie na umieraniu, które też jest tutaj wielokrotnie wspominane, że umieranie w lesie, w puszczy jest też bardzo ważnym procesem, który musi się odbywać, więc można też powiedzieć, że poruszamy tutaj trochę trudniejsze tematy, ale w taki przystępny, fajny sposób, jak dla mnie jest to bardzo fajna rzecz dla dzieci zdecydowanie polecam. Nie jest to rzecz jakaś szczególnie trudna. Myślę, że spokojnie ośmiolatkowie sobie, sobie z tym komiksem poradzą a i też jest całkiem ciekawy dla, dla osoby dorosłej. Ja tak jak wspomniałem ja się dowiedziałem całkiem dużo dzięki tej lekturze. Myślę, że nie tylko ja te, tak mam. Czekam na kolejną część, a te dwie, które już się ukazały też kolejna rzecz, którą zdecydowanie polecam, ponieważ nie są to drogie, a są bardzo fajnie, ładne, wydane rzeczy. Ja natomiast chciałem przejść do czegoś, o czym wspominaliśmy już chwilę wcześniej, że, że warto będzie powiedzieć i jest to Kocia Skórka z wydawnictwa Mandioka, autorzy to Carlos Patati, świętej pamięci i, e, jeśli to jest Brazylia, to byłoby, że Joao Sanchez? Strzelaj. Sanchez? na Nazwisko ma e, twórca odpowiadający za stronę graficzną e, komiksu. I mówię tutaj za stronę graficzną, ponieważ e, postawili na drzeworyty. I on jest podzielony jakby na trzy części. I zrobienie całości, według tego co m, mamy w słowie od autora, zajęło 10 lat. I w, widać też tą różnicę, bo tutaj jest później wspomniane, że poszli w formę takich uproszczonych drzeworytów i kiedy widzimy pierwsze plansze, które są a widzimy ostatnie, które są faktycznie jest tam, tam trosz, troszkę różnicy co nie zmienia faktu, że komiks dalej pozostaje całkowicie spójny graficznie. Gdyby może to na przełomie jednego rozdziału się zmieniło to faktycznie dałoby się to jakoś bardziej odczuć tak czy siak, kocia skórka, historia samby mm. przybliża nam historię sam by. Tak myślę. Były przesłanki, że może tak być. E, komiks jest, no oczywiście, pięknie wydany, jak to przez Mandiokę. E, kolory też ma bardzo, znaczy jest czarno-białe, więc... I tak wyszły wyszło bardzo ładnie e, te kolory. Sama historia jest... ciężka, bym powiedział. W sensie to nie jest komiks, tak jak wspomniana przeze mnie, Tutaj hip-hop genealogia, że siedzisz i się po prostu dobrze bawisz, tylko przy kociej skórce. No dobrze się bawisz, koniec końców, natomiast dużo się uczysz. I wydaje mi się, że to jest komiks, do którego trzeba podejść zdecydowanie bardziej z pokorą. I to jest to, co mam z komiksami z Ameryki Południowej. Bardzo się muszę skupiać przy, przy czytaniu tego, żeby się nie pogubić w różnych wątkach. E, czy w charakterystycznym, według mnie, tutaj układzie kadrów. Pamiętasz zresztą przy, to przy PEC było? Tak, przy PEC. Może no. Wspominaj, że się tak. zgu, zgubiłeś parę razy. Ra, raz czy dwa. Tu, tutaj się nie zgubiłem. Mhm. E, na, natomiast e, siedzisz i chłoniesz. Chłoniesz. E, klimat tych miejsc, w których Samba się rozwijała, problemy tych ludzi, yy, którzy ją tworzyli, yy, to jak fawele później zaczynały się tworzyć i idealnie ten komiks yy, przenosi cię w tamte czasy, w tamten klimat i no nie, nie spodziewałem się, że aż takie wrażenie na mnie wywrze. Yy, bardzo też yy, cieszę się z tego, co przygotowali y, tłumacze i wydawca, czyli na początku komiksu mamy taki mały kod QR i jak sobie z niego skorzystamy to odniesie nas y, do playlisty, na której będziemy mogli y, posłuchać sobie utworów, o których też jest mowa w samym, w samym komiksie co zdecydowanie bardzo, bardzo dużo pomaga w całym utrzymaniu klimatu tego i myślę, że to jest komiks, który każdy powinien przeczytać. I tak sięgnie, wydaje mi się, że sięgnie po niego każdy, który, każda osoba, która jest zainteresowana albo sambą, albo Ameryką Południową, bo no jest to wspaniała rzecz i Mandioka po raz kolejny jakby udowodniła, że ich dobór produkcji jest bardzo bardzo dobry oczywiście polecam. Ciekawe, czy Mandioka kiedyś wyda coś, co powiem, że jest do dupy. Ale nie, nie, jeśli słuchacie, to nie, nie próbujcie tego. Nie, rób, nie róbcie, nie idźcie tą drogą. Tak, dokładnie, w żaden sposób realizować, bo, bo jest, jest naprawdę świetnie i to jest wzruszający komiks, poruszający taki o... jakby pokazujący, że normalne życie, które no może dla nas w pewien sposób jest niecodzienna jednak tworzy najciekawsze historie. Bardzo polecam. Ja muszę się tak szczerze przyznać, bo <śmiech> pamiętam jak Mandioka powstawała, jak ogłosili się w, tak, i, w e, Polsce po... i ogłosili fa... nie, Pawele, w każdy... Baras, Baras ten, i mówię, kurczę, południowoamerykański komiks o kibolach, w dodatku w zeszytach, no przecież to, to nie ma szans. A teraz? A ja potem kupiłem. Dwie. A teraz mam dziwne, mam dziwne wrażenie, że Mandioka to będzie dla ciebie jeden z czołowych wydawców polskich w tym roku. E, to tak jak. Z, z, z, zresztą na podsumowaniu robiliśmy Mandioka. była dla nas takim bardzo odkryciem, pozytywnym tak, odkryciem, czy tam zaskoczeniem, nie pamiętam jak się nazywa kategoria, którą zrobiliśmy. Mm. E, ale m, gdybyśmy zostali przy samych barasach, pomimo tego, że komiks mi się bardzo podobał, e, to nie byłbym jakby aż tak e, zachwyconym. Mm -hmm. Baraz mi się podoba, fajnie się doczyta, ma fajną historię, ale jakby e, misja, która tutaj wydawnictwa przejawia się w tym, żeby przybliżać aspekty kultury Ameryki Południowej jest według mnie świetnie realizowana, bo mm. no, nie da się powiedzieć, że piłka nożna nie jest ważna w Ameryce Południowej. To jest A, najważniejsze. I teraz e, jakby kocia skórka przybliża nam a historię samby, która też jest ekstremalnie e, ważną częścią. No i favela w kadrze. Fawela w kadrze. No Fawela w, kadrze komik, w, w, w Kociej Skórce też e, zahaczamy o kapuerę, bo jest to no, bezpośrednio związane z tamtymi czasami jakby z efektami e, tego, czym było niewolnictwo, a że obecnie e, już go nie było, ale chyba, chyba nie da się pozbyć niewolnictwa z miejsca, gdzie, gdzie kiedyś występowało. Zawsze będzie kto, ktoś, ktoś lepszy. No i Kocia Skórka to jest to, jest, był Warpaint, który był świetny i przybliżał nam bardziej, wydaje mi się, artystów z Ameryki Południowej niż klimat Ameryki Południowej. Mhm. Czy Pets, które też było bardzo fajnie ujętym podejściem do mutantów. Także wszystko super. Oby tak dalej. No. Dokładnie. bo jest, no jest plan na wydawnictwo, jest ten pomysł na wydawnictwo, jest konsekwentnie świetnie realizowane. I oby tak dalej trzymamy kciuki. Natomiast kolejnym tytułem, o którym chciałbym powiedzieć, to będzie kolejna rzecz Jeffa Lemira, na tom, rysowana tym razem przez Dustina Nguyen'a. Jest to drugi tom Disendera pod tytułem Mechaniczny Księżyc. Cena okładkowa 55 zł. Ja Ci muszę się przyznać, że troszeczkę nie kupam ceny okładkowych komiksów Muchy, bo na przykład e, 55 zł descender. Podobny objętościowo Outcast tom czwarty też jest 55 zł w trochę mniejszym formacie. Saga jest w, też w mniejszym formacie, już jest na przykład 59 zł cena okładkowa. Nie wiem, nie, wiem, nie wnikam, w każdym razie Descender 55 zł cena okładkowa, jest to bardzo fajna cena, ponieważ można ten komiks spokojnie dostać też gdzieś w okolicach 40 zł. Natomiast co w środku znajdziemy, no jest to oczywiście naturalna kontynuacja pierwszego tomu. Team 21 i jego towarzysze odkrywają coraz więcej sekretów tajemniczej organizacji Hardwire oraz ścigających ich ludzi. Świat bardzo mocno się rozbudowuje na łamach drugiego, drugiego tomu tej serii, ale idzie to wszystko w takim bardzo fajnym kierunku. Tutaj widać, że Jeff Lemire miał naprawdę fajny pomysł na to, tą serię. Bodajże w pierwszym tomie, albo w zeszytach, bo tą serię przez dłuższy czas zbierałem, także w zeszytach, była taka yy, rozpiska planet, tych najważniejszych w tym świecie. I tutaj już widać na łamach drugiego tomu, że to nie było tak podane o w ramach ciekawostki, że Ej, patrzcie, stworzyłem jakiś tam świat i i są planety. Tylko faktycznie one odgrywają dość istotną rolę. Przedstawiciele różnych raz e, mają swoje 5 minut. Ale i tak wszystko co najważniejsze to oczywiście Steam 21 to jest Tulsa jest doktor Kwon. E, bardzo mi się podoba to jak mimo wolnie można powiedzieć Dissender się kojarzy z łasuchem wcześniej wspominanym. Myślę, że to już i przy pierwszym tomie mówiliśmy, bo Team21 pomimo tego, że jest androidem to, to jest jednak takim chłopcem, który troszeczkę ze swojego zachowania przypomina G Gasa z łasłucha. Mm -hmm. i to, dlatego można powiedzieć, że oba tytuły się troszeczkę ze sobą ko kojarzą. Jest to no, no jest to trafne ale też nie do końca bo jednak tutaj tam jest postapokalipsa choroba i e, e, ogólnie strasznie smutno natomiast e, tutaj mamy do czynienia no też jest globalny kataklizm ale z zupełnie innego powodu e, ten e, team 21 jest taką iskierką nadziei ale wokół niego te postacie które zostały rozbudowane e, no, już mi się tak nie kojarzą na, e, na przykład z Jepperdem. E, bardzo mi się podoba to, jak prowadzony jest ten duet właśnie doktor Kłon i Tulsa, ponieważ y, oczywiście mamy tutaj znowu taką już dość oklepaną kliszę, czyli przeciwieństwa i. Y, y, y, y, y relacja pomiędzy nimi tutaj akurat nie, nie można powiedzieć, że przeciwieństwa się przyciągają, ale e, ten, ten duet, każdą scenę potrafi fajnie rozświetlić. No, jest driller, e, który tutaj w wersji polskiej się nazywa Wiertacz, bardzo mi się podoba jego mhm. imię i tutaj jestem właśnie akurat kompletnie przekonany, bo wie, Wiertacz mi się o wiele bardziej podoba na słuch niż driller. E, jest sporo takich fajnych momentów, takich uroczych łapiących za serduszko, ale jest też, jest też parę chwil gdzie się robi mrocznie, gdzie się robi krwawiej widać, że ten świat pomimo wszystko no nie jest taki um, cukierkowaty jak miejscami mogłoby się to wydawać ale jest to świat, który um, jest przestraszony, jest na skraju wojny jest no, po prostu na, na skraju wytrzymałość i jedna mała zapałka może roznieść naprawdę ogromny ogień i tutaj to czuć cały czas ale Dissender dla mnie nie broniłby się tak dobrze gdyby nie to jak Dustin Nguyen rysuje maluje ten, ten komiks bo tutaj um, widziałem parę razy na Instagramie jak, jak on pracuje nad Dissenderem nad no to kurczę, trzeba powiedzieć, że Ogrom pracy, ale też znakomite, znakomite wyniki. Jeśli chodzi o warstwę graficzną, no to, to jest komiks, który wpada w pamięć i, i potrafi tutaj utknąć na dłuższy czas, ale nie z powodu tego, że o coś zostało zepsute, czy, czy bardzo brzydko narysowane właśnie Guen. To jest rewelacyjny rysownik, on chyba nawet dostał Eisnera za tą za swoją pracę, albo przynajmniej był nominowany do Eisnera za pracę przy Descenderze i moim zdaniem jest to jak najbardziej zasłużone. Wyróżnienie, ponieważ no, no ciężko się oderwać od niektórych planż. Bardzo mi się podoba ta surowość jednocześnie świata przedstawiona, ponieważ w sekwencjach, które dzieją się, hmm, chociażby na statku robotów, jest tak bardzo surowo, nie ma żadnych zieleni, nie czerwieni, żadnych kolorów, jest po prostu tak hermetycznie biało i to też robi e, fajne wrażenie. E, tutaj widać, że mm, Guyen miał naprawdę przemyślane to, to, to wszystko mm, i no ja nie mogę oderwać oczu od, od tego komiksu. Natomiast scenariuszowo, e, gdy już to takie wrażenie mi, minie kojarzące się z to jednak widać że jest to um, totalnie inna historia um, która ma tam pewne punkty wspólne ale też fajnie się ją czyta jest dla mnie bardzo mocno wciągająca ja tutaj jako że znam tą serię już prawie do samego końca bo ciekawostka, przerwałem kupowanie Dissendera w zeszytach na przedostatniej historii jak się okazało, bo później wyszło pięć zeszytów i seria została zakończona ale, tak, ale znając ten materiał, który jeszcze jest przed nami to mogę śmiało powiedzieć, że tom pierwszy był fajny, tom drugi jest bardzo fajny, a trzeci jest nawet jeszcze lepszy, chociaż tak naprawdę w trzecim tomie um, główna fabuła praktycznie nie zostanie ruszona do przodu, to będą takie pojedyncze historie skupiające się na poszczególnych um, Dissender jest dla mnie jedną z y, kolejnych fajnych pozycji w ofercie Mucha Comics. Nie jest to komiks jakiś szczególnie wybitny, nie, nie aspiruje do bycia nie wiadomo jak ambitną opowieścią, ale jest dobr, dobrą lekturą Taką właśnie na popołudnie, nie, nie, nie w kategorii usiąść na klibeli i przeczytać, ale, ale w kategorii... Nie wiem. Poświęcić uwagę i przeczytać. Tak, poświęcić uwagę i przeczytać, naprawdę fajna rzecz. No i tak jak mówię, jest, jest stosunkowo tani ten drugi tom, więc... Myślę że jeśli go jeszcze nie nabyliście to powinniście to zmienić razem z pierwszym tomem najlepiej. No i też warto pamiętać o tym że Descender który zakończy się na sześciu tomach będzie mieć kontynuację w przyszłym roku więc trzymam mm -hmm. kciuki za to żeby komiks w Polsce przyjął się na tyle dobrze żeby Mucha też sięgnęła po tą kontynuację o ile będzie warta tego ale to ten sam duet twórców więc myślę że nie ma co się martwić. Mm. Descender to drugi mechaniczny księżyc z mojej strony okejka plusik zostawiłbym subskrypcję gdybym mógł czy, <grym> co, czy co tam jeszcze można zrobić w, w czasach obecnych obserwować szerować i lajkować like dobrze więc zrobiłbym to wszystko bo, bo ten komiks jest tego jak najbardziej wart to ja przejdę do serii zeszytowej w wersji Póki co tylko anglojęzycznej, i mianowicie przejdę do serii Outanauts od wydawnictwa IDW, a właściwie powinienem powiedzieć od Black Crown, ponieważ jest to seria, która ukazuje się w tym małym imprincie IDW, obok świetnego Kid Lobotomi, o którym sobie też kiedyś mam nadzieję, że porozmawiamy. Mm. i Jest Peter, to seria. Peter Milligan*, prawda? O, oczywiście. I jest to seria stworzona przez Tini Howard którą Krzysiek może kojarzyć. Tak, ja ją kojarzę ja nie przepadam za nią, więc jestem ciekaw, co ty powiesz o tym, o tym komiksie Ale nie przepadasz za nią po hagenslash czy po różowym rangerze? Nie przepadam za nią po komiksie dla Black Mask, który się nazywał The Skeptics mhm. i nie przepadam za nią po... E po jeszcze jednym komiksie. Którym... Miałeś ogólnie teorię, że nikt dobry nie został nigdy wybrany przez, przez konkurs stopka. Przez, przez konkurs stopką. No, ja dalej podtrzymuję, podtrzymuję ale <laughs> zobaczymy co ty powiesz. A, natomiast... A ja sobie mhm. jeszcze rzucę okiem, co to był za komiks, co mi uciek teraz. Natomiast rysownikiem jest Nick Robles. Pisze się Robles, jak coś. Mhm. A, I w lipcu ukazała się... Ukazał się pierwszy zeszyt tej serii i motyw jest tu bardzo ciekawy, ponieważ e, traktuje śmierć jako jakby inny wymiar, inną przestrzeń, którą można zbadać. I e, główna bohaterka, którą tutaj poznajemy, czyli Talia Rosewood, e, brzmi jak Rosewood, tak to powiedziałem, Rosewood. Mm -hmm. e, Ach, Magdalena, o oczywiście. Tak, by, to jest była, komiks, tak, oczywiście. Była, była, Howard. Tak była scenarzystką z serii Magdalena Stopka, która, oj, oj, nie siadła. Oj, oj, oj, No, tak czy siak. Główna bohaterka Talia Rosewood o, ma pewnego rodzaju obsesję na temat śmierci i jakby jej los spłata, spłata <śmiech> splata się z Mercy Wolf która ma guza mózgu, opisanego zresztą w zeszycie jako guza wielkości bili. I łączy się ich los i jakby jest szansa, że zaczną wspólnie badać śmierć. I tyle byście się dowiedzieli po pierwszym zeszycie. Więc jeśli macie możliwość, to sprawdźcie sobie od razu trzy, ponieważ po pierwszym zeszycie jest, ma się wrażenie takiego... Hamskiego e, cliffhangera, e, który a mo, może poczytam, może nie poczytam i ląduje na liście może poczytam znane jako nie poczytam. E, a natomiast Eutanut, póki co, e, warto sprawdzić. Dlatego, że pomysł jest na tyle ciekawy moim zdaniem, i na tyle. świeży już sama nazwa mi się bardzo podoba. E, plus same okładki są przepiękne. Mm -hmm. Tak to, pa, to że, pamiętam, już przy zapowiedziach tak, byłeś. już przy, przy zapowiedziach się jarałem okładką, natomiast tutaj jest szansa, że wyjdzie z tego coś naprawdę fajnego, może będzie to dla ciebie komiks pokroju Nicolaja jego Morrisona, czyli ta jedna rzecz, którą da się czytać tego autora i mm, rysunki mi się bardzo podobają to, to jest coś, do czego się nie mogłem szczepić bardzo się, fajne i, użycie kolorów to się tylko tak wpierdzielę na moment tej autorki a co powiedział? T tego to. Albo y, piłem do Robiego Morrisona. A, okej. Okay. Dlatego. Tak, tak, ładnie się wybroniłem. Oczywiście. <gry> tak, wracając do rysunków. Bardzo mi się podobają kolory. Nie pamiętam na on też kolorował, czy kto inny był kolorystą. Tak czy siak. Osoba, która kolorowała, też zasługuje na, na, na pewno na pochwałę, bo jest to świetnie zrobione. Jest to bardzo ładnie pokolorowane i jakby użycie rysunków, które faktycznie są w pewien sposób w stanie pokazać śmierć jako, jako inną przestrzeń, a nie jako jakby taki całkowity koniec, ro robi, robi wrażenie i same projekty postaci, to, że oni jakby wyruszają, tam pod koniec się pojawia postać z bardzo ciekawym projektem i jakby jest połączeniem astronauty i anioła. Tak bym powiedział, dlatego że ma jakby nad sobą aureolę, tylko że ona nie lata nad nim, tylko jest umocowana nad nim i się świeci. Posiada tam odpowiednią maskę i tak dalej, i tak dalej. Trochę mi się, trochę miałem skojarzenia z maską z Sandmana, ale po masce z Sandmana z, z czymś, co się dzieje w dziwnej przestrzeni, raczej nie nazwanej, to większe rzeczy możecie się z tym skojarzyć, takie mam wrażenie. No ale ciekawie się zapowiada. 6 numerów postanowiłem, że sprawdzę, a później zobaczymy. Póki co daję ok, bo yy, rzadko jest coś takiego świeżego, nie? Co, co sobie pomyślisz, że oku, czy do czegoś takiego to jeszcze nikt nie próbował podejść, nie? bo na, nawet jeśli to są oczywiście dobre komiksy, jakby chociaż, jak chociażby Descender, to jednak. Nie ma w nim czegoś, co cię tak bardzo zaskoczy, prawda? Bo to mm. taki Pinokio w kosmosie. No nie, nie. znaczy tak, tak. masz rację. Ten Descender nie był jakimś wielkim zaskoczeniem. I da, dalej jest świetnym komiksem. E, na, na, to mi się podoba. No. Akurat w tym Eutanauts um, daleki jestem od mówienia, że, że to jest naprawdę świetny komiks. Tylko, że jest ciekawy, dobrze się zapowiadający i zobaczymy, czy tego nie, nie spieprzą w trakcie. Bo no zawsze jest niestety taka. Taka możliwość, póki co zapowiada się dobrze. Sam ten pomysł poszukiwania, badania śmierci wydaje mi się naprawdę ciekawy. No i chętnie zobaczę, co będzie dalej. Jeśli już czytaliście albo czytacie, dajcie znać. Jeśli polecacie coś jeszcze z Black Crown, tam jest chyba jeszcze sasenista, spisana zresztą przez tą samą autorkę. Co czytałeś? Nie, nie, nie. No, okay. ja, ja jestem na etapie, widzę nazwisko autorki i nie ma dla mnie komiksu. Rozumiem. Natomiast e, polecam wam, jeśli chodzi o sprawdzenie to polecam wam cyfrówkę oczywiście, dlatego że na stronie IDW możecie sobie zobaczyć, że papierowa kosztuje 4 dolary, a cyfrowa kosztuje 2 dolary. Także mniej ryzykujecie pieniądza. A nie sprzedacie tego, bo wszyscy wiedzą, że zresztą w Polsce się raczej nie da sprzedać. Mhm. A chyba, że to będzie... No dobra. Nie da się. Trzymajmy się D do, tego. Dobrze zachowane TMC-miki są mm. wyjątkami. Tak, dokładnie. A warto moim zdaniem sprawdzić Eutanaut i dać im szansę, ale nie obiecuję, że seria wypali. Natomiast ja tutaj znowu Mucha Comics, znowu Image Comics, bo w sumie dawno nie było. I ósmy tom sagi, ósmy tom sagi, który jest przed ostatnim tomem sagi, przed e, przerwą sagi? Jakoś tak mi się dużo musiało powiedzieć. E, nie wiem, czy słyszeliście, czy nie słyszeliście. E, prawdopodobnie obiło się wam o uszy. Brian Von i Fiona Staples ogłosili całkiem niedawno około roczny rozbrat z serią Saga, ponieważ przez długie 6 lat ta seria była ciśnięta i tylko raz jeden zeszyt się opóźnił i to nie z powodu twórców a z powodu błędu drukarni, taka ciekawostka i postanowili, że e, zrobią sobie odpoczynek ponieważ no, Fiona Staples jest tylko człowiekiem, który w dodatku sagę rysuje, koloruje, tuszuje i ogólnie robi wszystko, więc no, szkoda by było ją zajechać <grym> to y, trzeba, trzeba zrobić przerwę i ogłoszono właśnie taką okołoroczną przerwę, więc dla mm, wydawnictwa zarówno Imilcz, jak i Mucha no jest to zapewne trochę problematyczne, bo jakby nie patrzeć, to jest hit sprzedażowy, który na co najmniej rok od, e, znika. Mm saga tom 8 ukazała się dosłownie parę dni temu. Tom dziewiąty został zapowiedziany przez Muchę na wiosnę 2019, więc można powiedzieć, że z dużą dozą pewności, że pomiędzy tomem 9 a tym hipotetycznym dziesiątym, no myślę, że co najmniej rok, jak nie, jak nie więcej, trzeba będzie poczekać. Dla fanów tej serii z pewnością jest to no nie za fajna informacja, ale tak jak mówię, jeżeli twórcy wrócą, a w w tym przypadku wydaje mi się, że wrócą, bo jednak jest to seria, która daje im dużo dolarów, to, to wró wrócą wypoczęci z dobrymi pomysłami, bo nie da się ukryć, iż saga trochę się rozjechała. Jak, jak to większość tytułów Briana Wona, no świetny początek i gdzieś tam w pewnym momencie ta magia się troszeczkę gubi. I po ósmym tomie, dziewiąty tom w oryginale gdzieś w przyszłym miesiącu się powinien ukazać, a ponieważ e, ja wciąż jestem psychowanym tej serii i sobie wymi wymiennie e, kupuję zarówno polskie, jak i niepolskie wydania, to myślę, że za miesiąc już będę mógł coś powiedzieć o dziewiątce. No ale w tomie ósmym jest parę fajnych momentów, tak jak zresztą w poprzednich odsłonach tej serii, ale to nie jest to, co było w tym tomie pierwszym, drugim, co tak potrafiło e, przytrzymać, zachwycić i mm, to nie jest zły komiks, to nie jest tak, że, że saga się stała jakaś nudna mdła, bo dalej mi się czyta to dobrze, ale to po prostu już nie ma takiego Efekt wow. Mhm. Nie przyciąga też tak, tak. Nie czekasz na nową sagę tak jak kiedyś czekałeś? Znaczy, czekam, mhm. ale no mówię z racji tego, że uważam się za totalnego psychofana te, te, mhm. tej serii, bo czekam bardzo, ale no, mówię, że już nie oczekuję tak wiele jak, jak w przypadku tomu drugiego, czy trzeciego, czy czwartego. Nawet tutaj jak zwykle jest parę takich momentów w tomie, które są nastawione na bardziej lub mniej tanie szokowanie. Ja, dla mnie tym takim punktem w sadze, który jak to się mówi przeskoczył rekina mm -hmm. jest ten słynny smok, który się tam sam zabawiał. No i tutaj jak to zwykle mamy do czynienia z sagą już pierwsza strona jest w pewnym sensie taką o takim momentem, który troszeczkę szokuje, może mniej szokuje. Jest tu poruszone dość mocno tematyka aborcji w związku z wydarzeniami z poprzedniego tomu. Tutaj może nie będę jakoś dokładnie się rozdrabniał, gdzie parę stron później pojawiają się tak zwani gówno ludzie, czyli stwory stworzone z ekstrementów, więc no tutaj jest już parę takich momentów, w których em, zamiast powiedzieć wow, to miałem raczej na ustach, co? Serio? No i wydaje mi się, że tom ósmy sagi bardzo ładnie pokazuje dlaczego ta przerwa powinna być i nie należy wcale płakać nad tym, że, że twórcy poszli na przerwę, bo oni zdecydowanie pokazują, że pomimo tego, iż wciąż jest to fajny komiks, jest to ciekawie przedstawione losy rodziny uwikłanej w kosmiczny konflikt i tutaj znowu mamy do, do czynienia z kolejnymi problemami, jakie na nich spadają, to jednak jest tutaj... Uleciała ta świeżość z tego komiksu, troszeczkę, troszeczkę mi jest smutno z tego powodu, ale z drugiej strony, kurczę, to są 54 numery, no tutaj akurat te wydanie polskie doszło do 48 rozdziału, więc no, jesteśmy tylko jeden tom do tyłu, no ale no już widać, że właśnie tak tro troszeczkę... Jakby to powiedzieć, seria jest kontynuowana tak jakby, bo być powinna, bo się fajnie sprzedaje, a niekoniecznie dlatego, że jest na nią jakiś konkretny pomysł. Tutaj na przykład na łamach te, tego tomu ten zeszyt, który mi się najbardziej podobał, to był ostatni rozdział poświęcony postaci Gusa. Mm -hmm, mm -hmm. Tej takiej bardzo, przy, bardzo sympatycznie narysowanej foki. foki. Never enough gas. Tak, swoje, swoje parę minut takie fajniejsze, które też nieco podwyższają ocenę tego tomu Ma Książę Robot, bo to jest taka postać, która pomimo już ośmiu tomów cały czas jest świetnie prowadzona jak dla mnie, bo to jest postać, którą w szóstym tomie kochasz, w siódmym nienawidzisz, a w ósmym znowu kochasz i to, to się tak fajnie zmienia. Bardzo mi się podoba prowadzenie tej postaci, ale już same wątki Marka, Alany, Małej Hazel, no już, to, już nie jest takie... Tak, fajne. zeszła na drugi plan. Tak, to już nie jest tak fajne, tak mm -hmm. ciekawe, tak wciągające. Tutaj co prawda jest, jest motyw z pewną magiczną e, prezentacją mocy Alany, która ze względu na swoją przypadłość tam ma pewne odchyły od normy. Tutaj mm -hmm, więc mm -hmm. postaram się staram się nie spoilerować i daje to dwie fajne sceny na cały tom, plus książę Robot, plus Petrichor, która jest postacią zadebiutowała w szóstym tomie i jest jak dotąd fajnie prowadzona, mam nadzieję, że jej szybko nie zabiją ani nic z tych rzeczy no ale cały czas tak, tak jak powtarzam, ta saga z pierwszego tomu, z drugiego tomu, z trzeciego to było takie wow. I to się chciało czytać dalej i to się bardzo wyczekiwało na te kolejne tomy Mucha komiks Chyba zresztą nawet mówiły, mówili przedstawiciele tego wydawnictwa, że to jest dla nich hit or sprzedażowy, że mm -hmm. strasznie dużo kobiet czyta, czyta, kupuje ten komiks. I wydaje mi się, że no jeszcze przez jakiś czas to na pewno wciąż będzie hit sprzedażowy zarówno dla Imidzu, zarówno dla Muchy. Ale z drugiej strony... No, po tych ośmiu tomach już widać trochę zmęczenie materiału, mam nadzieję, że po powrocie z tej przerwy, o której wspomniałem wcześniej, poziom pójdzie do góry, no bo jeżeli nie no to trochę żal będzie, ale z tą sagą już się chyba pożegnam w pewnym momencie, bo nawet moje psychofaństwo nie jest aż tak daleko posunięte no, na przykład z Lazarusem to już, już mam serdecznie dość tego, co się dzieje zarówno w Polsce, mm -hmm. jak i w Stanach, więc, więc nie wiem, czy w ogóle się zainteresuje, jeżeli kontynuacja kiedyś tam wyjdzie. Tak, no, ale... Kiedyś byłeś bardzo... bardzo pro-Lazarusowski, tak, można ja, powiedzieć. Kurczę, ja dalej jestem pro-Lazarusowski, bo te dwa zeszyty, które całkiem niedawno wyszły, to były naprawdę spoko i stanowiły ciekawy wstęp do zapowiadanej już dwa lata historii, ale no, jeżeli wiesz, jeżeli Greg Ruka i Michael Lark zapowiadają i obiecują i przyrzekają, że we wrześniu będzie 29 numer długo wyczekiwany w nowym kwartalnym formacie, w powiększonym, powiększonej objętości po czym pojawiają się zapowiedzi na wrzesień, październik, listopad i nie ma. I, mm -hmm. i wiesz, wszyscy nabrali wody w usta i nikt nic nie wie, no to to już się robi bardzo słabe. Zwłaszcza patrząc na to, jak wielkie opóźnienia są. Lazar, ma, miał Lazarus w Stanach. A jeżeli chodzi o polską wersję językową, to tutaj też zaciekawie nie jest, więc mm -hmm. już, już trochę ręce opadają. No ale saga wciąż jeszcze. Potrafi mnie paroma momentami ująć w każdym tomie i, i za, za to na pewno się należy plus, ale to już nie jest to samo, więc z tą sagą tom ósmy, dam taki plus i minus i bez jakiejś cyfrowej, cyfrowej oceny po prostu to już nie jest to samo, ale wciąż jest nieźle. I co, to by był już e, ostatni komiks na dzisiaj? Nie, jeszcze jeden mamy. Mamy jeszcze Pardon. jeden komiks. o kurde, no tak, przecież obowiązkowy punkt programu Łukasz Kowalczuk. Tak, e, i chcemy powiedzieć parę słów o komiksie Secret Santas. E, scenariusz napisał Ben Grisantin, narysował Łukasz Kowalczuk, pokolorował Łukasz Mazur. A wydało wydawnictwo słowo-obraz. W języku, w języku polskim. W języku angielskim obecnie trwa zbiórka i na moment, w którym nagrywamy, jest to sobota, godzina 17.24, jest zebranych 439 dolarów z, yy, z progu 2,5 tysiąca. To trochę A sła. jest od wczoraj. Aha, od wczoraj. A, to już, już chciałem pokręcić. Bo zostało 29 dni, a chyba 30 jest podstawowa na Kickstarterze. No i gdybyście chcieli wesprzeć angielską wersję, a nie kupić polskiej, z jakiegoś powodu, to po pierwsze jest dziwne, a po drugie 2 dolary kosztuje wersja cyfrowa. Okej. Okay. Natomiast wersja polska, mieliśmy już do czynienia z nią w wersji, wersji recenzenckiej cyfrowej. W, tak, w wersji niepapierowej, za którą bardzo dziękujemy oczywiście. No i co można powiedzieć o tym komiksie? Dla mnie jest taki zaskakujący. Bo, w sensie? bo, bo, się nie, nie, bo się nie spodziewałem, że secret. San... Znaczy, ja, ja oczywiście musiałem się wykazać swoją znajomą ignorancją, mianowicie nie przeczytałem opisu komiksu mm -hmm. żadnego. Więc gdy sięgałem po Secret Santa spodziewałem się czegoś takiego bardzo w stylu Łukasza Kowalczuka, że jakiś nie wiem, tajny klub Mikołajów, który, który pierze po mordach jakichś reniferów coś w tym deser. Znaczy desek. wiesz, był tajny klub, który spełnia twoje życzenie, jak im dasz to czego chcesz, tak, więc gdy, częściowo miałeś tak, rację. Tak, tak, tylko wiesz, spodziewałem się czegoś takiego, znowu <śmiech> bardzo szlamiastego w aha, stylu klina klasy B lub C lub nawet Z, a tymczasem dostałem właśnie taką fajną Dojrzałą historię, która jest jednocześnie niepokojąca, troszeczkę dziwna, ale są tam momenty, w których można się uśmiechnąć, są momenty, w których można się w pewnym sensie przerazić, a wcale komiks nie jest jakiś szczególnie długi, on ma kilkadzie kilkadziesiąt stron. Tak na dobrą 33. Sprawę. To wciąż kilkadziesiąt. 32, przepraszam. Na 33 zaczynają się dodatki. Które są w naszej wersji ekskluzywne, z tego co przeczytałam. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałam. I te, też są fajne. Ale wracając do samego komiksu. Mm -hmm. e, sen, sen, no, jest to rysunkowo, jak dla mnie. Mm. Rzecz, znowu to samo mówię, rzecz, do której przyzwyczaił nas Łukasz Kowalczuk, ale w tym dobrym sensie, że jest to komiks narysowany od razu widzisz, rzucasz okiem i wiesz, kto jest autorem rysowniku, mm -hmm. rysunków, ale no, wiesz też, czego się spodziewać, że, że jest to fajnie narysowana, taka zakręcona, mocno rzecz, gdzie tam na tym drugim planie coś zawsze można wyszukać, gdzie te postacie są takie... Mm -hmm trochę przerysowane, trochę straszne, trochę zabawne. No, to, to, to prawda, ale no też e, jakby w czymś innym wydaje mi się, że Łukasz nie, nie czułby się tak sprawnie, może gdyby to odbiegało jakby od jego zainteresowań. No tu się świetnie sprawdziło. I no trzeba powiedzieć, że też jak podobnie jak przy Samurai Slasher, e, kiedy kolorował tę pracę Łukasz Mazur, to znowu wyszło super. Mm -hmm. Tak, właśnie kolorowanie, no też gdy zauważyłem nazwisko Łukasza Mazura to mówię, o, będzie dobrze, no i faktycznie <śmiech> bardzo dobrze było. Wie, wielką nie, niewiadomą dla mnie w przypadku Secret Santas był tylko scenarzysta, o którym wcześniej nie słyszałem. Mm -hmm. I jest to dla mnie pierwszy komis jego autorstwa, ale no właśnie tak jak wspomniałem, no historia jest fajna. Nie, nie urwała mi niczego, ale fajnie się to czytało i ma, ma to początek, środek, koniec, jak na 32 strony bardzo zwięźle i fajnie opowiedziane, nie czuć jakichś dziur. Mhm. No sama I... historia też jest fajna, jakby mhm. ten pomysł właśnie o tym, że e, ojczym e, chce zaimponować e, i załatwić na święta, jako ten właśnie Mikołaj e, dla dzieciaka Turbo Drive System, czyli super najnowszą konsolę do gier i jakby przez to podpisuje w cudzysłowie pakt z diabłem, w zasadzie z Mikołajem. E, tak, dokładnie, żeby, żeby, żeby, żeby to ogarnąć i wszystko co dzieje się później no jest, jest, jest bardzo ciekawe, czy sam, sam, same projekty, bo tutaj sprawa się tyczy jednej elektrowni, i sam wygląd ten, tej elektrowni, która jest, wygląda jak jest, czaszka jest, jest cudownie, bo to... tak? Jest, jest, jest mega fajny. Kolory to jeszcze dodatkowo e, podbijają. No i za każdym razem też e, tutaj dostajemy co, coś ciekawego, na, chociażby tutaj mam otwartą stronę, już mówię, która to jest strona, nie wiem, która to jest strona, bo on się nie chce wyświetlić, e, kiedy e, kaszle od dymu papierosowego i jakby tu idzie na czerni i jest kolor tylko w onomatopei. Mhm. Super, super mi, mi się to podoba. Całe to planowanie, które tu się pojawia, no ro, robi robotę. Tutaj nie, nie wiem, czy jest coś, co nie zadziałało. I z tych komiksów, które nie były w całości robione przez Łukasza, bo wcześniej był Diamond... Steam za późno Force. by przebaczyć. Za, dziękuję. Za, za, za, za późno by przebaczyć. Gdzie też robił e, rysunki Łukasz, a scenariusz był kogo innego, to Secret Santas mi bardziej się spodobał. Dali lubię tam ten komiks, ale Secret Santas mm, płynniejsze było. Może. Jako całość lepiej się zgrywało, moim zdaniem. Można powiedzieć, że krok naprzód został wykonany. Znaczy, czy krok naprzód, no inny, inny scenarzystał i, i z, znowu dobra robota, więc tylko pozazdrościć tak naprawdę mm. takiego obrotu, ob, obrotu spraw. To może powiem tak, krok bliżej Eisnera. Tak, chociaż no, na drodze do Eisnera już już blisko mam nadzieję. Coraz bliżej? Może dowiemy się czegoś więcej w Łodzi? Tak, no a komiks swoją fizyczną premierę będzie miał w Łodzi. Będziecie go mogli dostać na stoisku wytwórni słowobrazu. Albo po prostu słowobrazu. Tak, dokładnie. Z tego co widzieliśmy na mapce, będzie to centralna część tyłu, ty tyłu Atlas Areny. <śmiech> więc trzeba będzie zrobić pół okręgu, żeby tam dojść od wejścia, ale no, myślę, że każdy z nas w Łodzi, kto się tam stawi, zrobi co najmniej 5-6 kółeczek, więc na pewno do tego słowa obrazu trzecie. No i z tego co kojarzę, z tego co pamiętam, bo chyba to, to, to doczytałem, e, Secret Santa z 400 sztuk nakładu. Mhm. Te 400 czego, egzemplarzy, w tym 100... setka w blanku. i y, Jeżeli będziecie chcieli, żeby Łukasz tam coś wam narysował, to cennik też już jest dostępny. Mhm. Natomiast jeżeli, na profilu Łukasza. jeżeli chcielibyście, żeby Łukasz wam narysował coś w Torgalu, to, cennik też jest dostępny. To cennik też jest na Facebooku zdecydowanie. Dokładnie. Polecamy się z nim zapoznać, żeby później nie było zdziwienia. No ale jak to? Przecież kupiłem komiks Znaczy są wrysy w komiksie Tak, rysograf fa fa jest. Fa fabrycznie. Te, ale też Łukasz miał napisane na swoim profilu, że jakby rysografy, rysografy w jego komiksach są darmowe. Tak, tak, tylko chodzi mi o jakieś takie bardziej blanki, okładki. Zło złożone i tak by... yy, zlecenia. Tak, Ciekawi no. mnie, ile by kosztował rysunek w Torgalu za okazaniem legitymacji studenckiej, ale to... No ja się nie dowiem, yy, my, my, bo myśl... nie mam ani tego, ani tego. Myślę, że yy, mógłby ci Budżet się skończyć bardzo szybko. Mógłby. mógłby. Bo to bardzo trudne zlecenie. No i co? I tym razem to już na pewno jest ostatni odcinek. Na... Tak. Wróć, ostatni komiks na dzisiaj. Mhm. Za dwa tygodnie powiemy tak, że odcinek będzie, ale w jakiej formie to jeszcze dokładnie nie wiemy, ponieważ... Zobaczymy co się będzie działo. Tak, wszystko tutaj jak... jeszcze się waży, ale damy znać jak już będzie wiadomo co tam, się, co tam się uważyło na dzień dzisiejszy dziękujemy za uwagę, jak zwykle komentarze wasze będą czytane na Facebooku, na YouTube, gdzie tam je zostawicie, to postaramy się do nich dotrzeć no i słyszymy się oby za dwa tygodnie w komplecie i widzimy się w Łodzi, mamy nadzieję również mamy nadzieję Dzie za dzisiaj dziękujemy, trzymajcie się cześć